Bracia, ja mam ten przywilej, że mam ten mikrofon jako pierwszy. <śmiech> Więc sobie pozwolę y, y, y, coś powiedzieć. Z takim też drżeniem przed wami staję, żeby nie było, bo. Mamy taki e, tutaj propozycję, żeby rozważyć coś wspólnie. E, jest taki temat jeden. No i zobaczymy, jak tutaj nas Bóg poprowadzi. Natomiast e, chciałbym się czymś krótko podzielić. Wiem, że tutaj Paweł też będzie miał coś e, do powiedzenia. Natomiast chcielibyśmy pobudzić się do tego, żebyśmy się wiecie, wypowiadali w temacie. I to jest taki temat, chciałem przeczytać dwa wersety z 2 Koryntian 4,4. Nie, drugi Koryntian 4,4. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa jako Pana, a samych siebie jako niewolników waszych ze względu na Jezusa. Ponieważ Bóg, który powiedział... Z ciemności niech zajaśnieje światłość. Jest tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetlenia, poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa. Drugi Koryntian. 4,4 i cztery Tak, przepraszam, 4, 5 i 6. Chciałem wyjść od tego wersetu, ponieważ gdy Bóg mnie zrodził z nieba 12 lat temu, to pamiętam, że i to do dzisiaj trwa, jedna z pierwszych myśli, którą mi dał, to wiecie, tą pracę, co zaczął wykonywać i wykonuje w moim sercu, to był dla mnie taki szok, bo zdałem sobie sprawę, że to są rzeczy, które. Tak? Jest okej. Okay. Że to są takie, wiecie, rzeczy, które, do których człowiek w ogóle nie ma dostępu. Że nie może nikt i nic, wiecie, zmienić tego serca, wstąpić do tego serca, jak tylko, no właśnie, sam Bóg, tak jak czytamy. I to był dla mnie, no, jeden z takich większych, wiecie, naprawdę szoków, oddałem Bogu za to chwałę, podziękowałem Mu i do dzisiaj Mu za to dziękuję, bo widzę, że On tą pracę wykonuje. Ale jest właśnie, wiecie, cały czas to takie napięcie i w Kościele, i w ogóle w świecie, między właśnie tym, co Bóg wewnątrz robi, w sercu człowieka, a tym, co dzieje się na zewnątrz Czyli właśnie te ludzkie wiecie dążności, do tego, żeby tymi ludzkimi sposobami próbować jakoś właśnie no, życie wyprodukować. I chciałem przeczytać 15 rozdział Ewangelii Mateusza. tam trochę dłuższy fragment. Wtedy podeszli do Jezusa uczeni w Piśmie i faryzeusze z Jerozolimy, mówiąc dlaczego twoi uczniowie przekraczają tradycje starszych. Nie myją bowiem swoich rąk, kiedy jedzą chleb. A on w odpowiedzi rzekł im, dlaczego i wy przekraczacie przykazania Boże z powodu swojej tradycji, albowiem Bóg przykazał mówiąc Czci ojca swego i matkę oraz kto złożeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Ale wy mówicie, kto powiedziałby ojcu albo matce. Darem ofiarnym jest to, co ode mnie miałoby was wspomóc. Ten nie potrzebuje czcić swojego ojca lub swojej matki. I tak unieważniliście przykazania Boże z powodu swojej tradycji. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc, ten lud zbliża się do mnie, swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale serce ich jest bardzo daleko ode mnie, lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzi. I przywołał do siebie tłum i powiedział im, słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale to, co wychodzi z ust, to kala człowieka. Wtedy podeszli jego uczniowie i powiedzieli do niego – Wiesz, że faryzeusze, słysząc to słowo, zostali zgorszeni? on w odpowiedzi rzekł im, każdy krzew, którego nie sadził ojciec mój niebiański, zostanie wykorzeniony, zostawcie ich. Oni są ślepymi przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną w dół. A Piotr w odpowiedzi rzekł do niego, Wyjaśnij nam dokładnie to podobieństwo. A Jezus powiedział, wy nadal nie jesteście w stanie zrozumieć, czy jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, gdzie idzie do żołądka i zostaje wydalane do ustępu, ale to, co wychodzi z ust, to pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe zamysły, morderstwa, cudzołóstwa. Nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwo bluźnierstwa. To jest to, co kala człowieka. Natomiast jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. I tu chciałem się zatrzymać. Natomiast widzimy, że tu przychodzą posłannicy, wiecie, oni są w innym miejscu nazwani grobami pobielanymi, ci faryzeusze, posłannicy... Śmierci, I to jest przesłanie śmierci. Oni, już, wiecie, nie chcę wchodzić, co oni zrobili z tym przykazaniem Bożym ze względu na swoją tradycję, natomiast oni byli głosicielami śmierci, dbali o to, co zewnętrzne. Widzimy, że już Izajasz o nich mówił, że to jest jakby no, pewna prawda Boża, która no, po prostu tak jest, że są posłannicy śmierci, że są pewne, że człowiek ma tą dążność do tego, wiecie, żeby załatwić i no zazwyczaj to musi się wiązać tylko z tym, co zewnętrzne, czyli mycie rąk, tak, bo, bo tak sobie to jakby gdzieś ustawili. No w ich przypadku akurat jeszcze było tak, że oni mieli prawo Boże, więc oni w ogóle wręcz zamienili prawo Boże na tradycję. Także też bardzo ciekawa historia i co? I co dalej? Jak czytamy w liście do Kolosan w drugim rozdziale, tam jest takie taka przestroga. Kolosan 2:8. To pisze apostoł Paweł: Uważajcie aby Was ktoś nie prowadził jako swój łup, dzięki filozofii i próżnemu oszustwu, opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie. Czyli tu, wiecie, nie tylko kwestia tradycji, tylko też kwestia właśnie tych elementarnych zasad, jak ten przekładanie to mówi, zasad tego świata. To są często bardzo mądre zasady. Widzimy z zewnątrz, że to działa, że to ma sens, ale tutaj apostoł mówi, że uważajcie, żeby was ktoś nie porwał jako łup swój, czyli że te sprawy mogą no, spowodować, że jakiś, właśnie, że to, to serce jakoś pójdzie za tym i to ten, ten łup. I pan Jezus w nim tłumaczy tą właśnie przypowieść, że nie to, co wchodzi, tylko to, co wychodzi. I tak jak zawsze to czytałem, to była dla mnie zawsze taka trochę przypowieść, wiecie, że okej, okay, to mówi tą prawdę, że to, co wchodzi, a nie to, co wychodzi, ale co dalej? Co w związku z tym? Jaki jest, jaka jest odpowiedź Boża na, na ten problem? Czyli nie ten zewnętrzny, tylko ten problem wewnętrzny, czyli to, co wychodzi z serca człowieka. No bo Pan Jezus o tym mówi, że to jest problem, jakby... Jaka jest odpowiedź Boża? I tu chciałem przeczytać z listu yy, Galacjan, pierwszy, yy, pierwszy rozdział. Gdy Paweł szedł. I Paweł mówi: 115 1, 15 i 16. Ale gdy. Przepraszam, 14. Od 14. I robiłem postępy w judaizmie, ponad wielu rówieśników z mojego pokolenia, będąc w większym stopniu od innych zapaleńcem względem moich ojczystych tradycji. Ale zapaleniec. Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył już w łonie mojej matki i powołał przez swoją łaskę objawić we mnie swojego syna, abym głosił dobrą nowinę. O nim, między poganami. Natychmiast nie radziłem się ciała i krwi. No, widzimy, że Paweł też był tym zapaleńcem tradycji. Właśnie dbał o to do pewnego momentu, do momentu, kiedy stanął mu na drodze Jezus Chrystus i objawił mu właśnie, objawił mu samego siebie w nim. Tak czytamy. Gdy myślę o sobie, no to czy o was, tak jak znam wasze świadectwa, to, co mówicie, jak gdy się poznajemy, dzielimy, no to właśnie to samo się wydarzyło i, i to samo, o to samo chcemy dzisiaj dbać jakby. I moją motywacją jest to, żeby ja, mi to przypomniało, że o to chodzi tak naprawdę, że to, o ten problem serca, a rozwiązanie jest w górze. I to brzmi tak, wiecie... Mm, jak to brzmi? No tak górnolotnie, nie? Ale to tak jest po prostu. Nie ma, innej, yy, nie ma innego ratunku, jak tylko zbliżać się. W zeszłym, yy, w zeszłym roku było dużo takiego słowa, które też no, od was płynęło o tej relacji z Chrystusem, o tej, wiecie, bliskiej relacji, że jemu też na tym zależy, że do tego zaprasza, że to właśnie mamy w duchu. I to jest właśnie to, to się tak trochę, wiecie, łączy. Yy. No i co jeszcze chciałbym tu powiedzieć? No to właśnie, że, no że to że to jest jedyna nadzieja, że to mamy, ale jest też przestroga, żeby nie dać się jakby, wiecie, prowadzić na łup jakiś, no ale to też w Bogu jest, to też jest w Bogu ratunek, żeby właśnie to rozpoznać, tak jak tutaj się dzisiaj modliliśmy. Yy, I no wydaje mi się, że, znaczy tak jak widzę, tak jak ja to rozumiem, yy, to ten... Konflikt cały czas jest gdzieś w Kościele, to jest taki konflikt duchowy, że cały czas wkrada się taka ta idea, wiecie, że żeby dbać o to, co zewnętrzne, to, co życia nie przynosi, a wręcz przynosi no śmierć, no bo to, to posłannicy śmierci o tym mówili. I tutaj, yy, no, powiem wam też, że a propos serca jeszcze, że doświadczam też tego przez te lata, że Bóg jak mi coś pokazuje też, wiecie, o tych sprawach, co w Kościele się dzieje, że te, to też kieruje moje myśli na, na mnie samego bardzo często. Najpierw, wiecie, czasem jestem taki, mam jakieś emocje, wiecie, w sercu, że tutaj, a tak się dzieje, tak się dzieje, a tu Bóg mi daje taką myśl, a jaki jest u Ciebie? I to, to jest też bardzo ciekawe. I tu też bym chciał zawsze o tym jakby powiedzieć, że... No to jest rzecz najważniejsza, żeby badać siebie najpierw, żeby tutaj nie być, wiecie, tym, który rozsądza to, co zewnętrzne, to, co wewnętrzne, ale że to musi być taki komplet, no. Tym chciałem się podzielić z wami, bracia. Jeżeli mielibyście coś do powiedzenia, no to zapraszamy właśnie w tym temacie. Tych wiecie, tego, co zewnętrzne, tego rytualizmu, a tego, co prawdziwe. Czy ty, Paweł, coś powiesz? Nam, Bo... bracia, zależy na tym, i to było słychać w modlitwach, ja to wysłyszałem, pewnie wy też, że bardzo nam zależy na tym, żeby odebrać od Pana pouczenie, naukę, jakieś uzdolnienie do tego, żeby rozeznać albo żeby naprawić pewne, pewne rzeczy w, w naszych, na naszym podwórku, być może w naszych społecznościach, może w naszych rodzinach, czy wśród ludzi, z którymi się spotykamy, że są sprawy, yy, które wymagają objawienia Bożej mądrości. Yy. I te posty, na których się spotykamy, one też między innymi yy, temu mają służyć, Myślę, że się zgodzicie, bo tak licznie zawsze przyjeżdżamy, ale przecież nie, nie przyjeżdżamy tutaj tylko na konferencję, żeby wysłuchać kazań, żeby wysłuchać yy, może jakieś nauki w kwestii teologicznej. Ale przyjeżdżamy tutaj, żeby usłyszeć głos Boga, który nam pomoże chwalić go i żyć, yy, no, żyć mu na chwałę. Yy, ja osobiście, ilekroć jestem na poście, to zawsze przez usługę jednego, dwóch, dziesięciu braci albo więcej słyszę głos Boga, który reguluje sprawy moje, mimo że często nie mówicie o tych sprawach, które mnie dotyczą osobiście, powiedzmy tak, wiecie, konkretnie, bo mamy różne sprawy, nie? W różnych, mamy różne zadania w tej służbie, w różnych jesteśmy miejscach, na, na różnej, no, w, róż, w różnych miejscach rozwoju, czy, czy, czy jak, go to, jak to tam nie nazwać, to mimo wszystko Bóg może przez brata, przez jego historię, przez jego świadectwo rozwiązać problem drugiego brata. I dlatego zachęcamy się do tego, by dzielić się z pewną taką odwagą dzielić się tym, co Bóg czyni w waszym życiu. I tu chcę zaznaczyć jedną rzecz, że nie zawsze jest to świadectwo zwycięstwa albo poradzenia sobie z jakąś sprawą, bo my jesteśmy takim dziwnym trochę tworem, znaczy, żeby to źle nie zabrzmiało, tak, ale jest w nas jakaś dojrzałość, jest w nas jakieś uzdolnienie do tego by usługiwać, ale są w nas też... Potrzeby są w nas, też niedoskonałości i to jest, powiem tak, nawet jeżeli brat się podzieli tym, że z czymś się zmaga, to już może być budujące dla nas, bo zobaczymy, że zmaga się w boju no, na tej drodze z Panem nie? i to nie jest żaden wstyd zmagać się na drodze Pańskiej. Chcę Wam przeczytać jeden fragment teraz właśnie po to, żeby zachęcić nas do tego, by się dzielić. I tak myślałem wcześniej, wiecie, przywitać Słowem Bożym, coś otworzyć, bo czasami tak robimy, nie? Żeby to Słowo nas poprowadziło, to nam pomaga. I mam dzisiaj taki fragment dla nas, on może też znowu będzie trochę dłuższy, ale proszę, zobaczmy w tym fragmencie taką zachętę do tego, by, by usługiwać sobie nawzajem. To będzie z listu do Rzymian i zacznę od czternastego rozdziału, od początku. I tu mamy tak tytułem wstępu, my znamy zapewne ten, ten rozdział i generalnie kontekst, wiemy, że Paweł miał jakiś swój kontekst z Rzymianami, tam coś się działo konkretnego, to nie, nie musi być akurat to, co nas dotyczy, My nie mamy może konfliktu, wiecie, Poganie czy kontra Izrael, Z innymi może sprawami, ale zwróćcie uwagę, że Paweł rozwiązując ten problem czy regulując go, kieruje i może skierować dzisiaj nasz wzrok na to, jak wielka pomoc jest u Pana, i jak wielkie błogosławieństwo może popłynąć dla nas, jeżeli będziemy szukać tej właśnie doskonałości u Boga. I teraz pozwólcie, że przeczytam. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, Niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę pomiędzy dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, kto dziękuje Bogu, a kto nie je, y, przepraszam, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, dlatego... Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad, żywi, i nad żywymi. Dlatego więc, dlaczego więc Ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajmy na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Lecz jeśli z powodu pokarmu Twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc Wasze dobro nie będzie bluźnione, Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego, wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dlatego y, dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą Twój brat się obraża gorszy y, albo słabnie. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie, przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabszych, słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale, jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano ku naszej nauce, napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję, a Bóg sprawiedliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, kochani, że na tym poście uda nam się, myślę podobnie jak apostołowi Pawłowi, uda nam się dotknąć tych problemów, które nas nurtują, yy, przez pryzmat nauki pańskiej, przez pryzmat nauki z pism, bo za tym pouczeniem Pawła nie stały jego jakieś, wiecie, preferencje i tylko takie ludzkie doświadczenia, ale stało wielkie poznanie Boga, wielkie poznanie Jezusa i z pism, ale też takie, wiecie, które go przekonało do czegoś i on z tego przekonania wsparł Kościół w tym, żeby wyregulować coś, co właśnie mogło, no, mogło ich poróżnić, poprowadzić w złe, w, złe, w złe strony. I tutaj, jak brat mówił wcześniej, to wszystkich nas dotyczy. W społecznościach, w których żyjemy, czy w relacjach, w których jesteśmy gdzieś z ludźmi, cały czas mamy, o ile mamy, o ile mamy te, wiecie, uszy, wyczulone i oczy, to no, będą nas dotyczyły jakieś sprawy, które muszą być wyregulowane przez poznanie, objawienie prosto od Pana. I zachęcam bracia, żebyśmy, żebyśmy się dzielili tym. Być może przez opowiedzenie tego, z czym akurat konkretnie bojujecie albo z czym wygraliście, Albo co, co udało się dzięki Bogu zobaczyć, wiecie, tymi, tymi oczami Pana. Yy, jesteśmy akurat w takim gronie, w którym możemy, myślę, yy, możemy tak bezpiecznie i w taki sposób, yy, no wiemy, że jesteśmy w życzliwym gronie, tak, że, że jesteśmy w gaci. To jest ważne, bo, bo to nie jest grono takie, które się zaraz... Yy, zacznie, no, strzelać do siebie. No, no, nie wyciągniemy tu szabelek. ale autentycznie jesteśmy z taką wiarą, że, że Pan mówi przez braci, którym dał coś zobaczyć właśnie swoimi oczami. I tyle tytułem wstępu. Zachęcam bracia, mamy mikrofon tutaj, nie wiem, jeden albo dwa, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze tylko w sprawie technicznej właśnie chciał powiedzieć. Mamy ten mikrofon i jak e, bracia macie coś, już na sercu podnoście właśnie rękę i przekazujmy sobie i mówię. No jeszcze ja, ja, ja dobrze zrozumiałem to, to brat zachęcił do rozmowy w, w temacie, który na pewno nas wszystkich bardzo interesuje, bo e, mówił o swoim narodzeniu, mówił o tym, że Bóg przemienił go, że dał mu nowe życie. Ale też dał przykłady tego, że bardzo łatwo jest wpaść w taką religijność i to niestety jest coś, co z czym wszyscy, wszyscy musimy się mierzyć. No i ja chciałem bardzo krótkie po prostu dwa wersety, tylko przeczytać. Właściwie połowę jednego i i drugi następny, to jest pierwszy Jana 5, 10 i tu jest napisane, że tak, kto wierzy w Syna Bożego ma świadectwo sam w sobie, tak? I jedenasty, a takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. I teraz yy, wiecie co, może… Bo, bo tu jest tak, brat mówi, że jesteśmy w takim środowisku, gdzie na pewno jesteśmy sobie życzliwi, także e, ja chcę powiedzieć coś, co może będzie kontrowersyjne, ale ja pewne rzeczy tak widzę, na dzień dzisiejszy takie mam zrozumienie, poznanie, że, że my mamy życie, ale to źródło życia nie jest w nas i my mamy tylko przez nowonarodzenie przystęp do tego źródła. Jeżeli chcemy mieć życie wieczne, to musimy, tak jak Pan Jezus dał tą przypowieść o krzewie winnym, być w relacji. I w tej relacji możemy tym życiem się napełniać, ale to nie jest tak, że dostaliśmy je, że jest naszą własnością i robimy z nimi, co chcemy, nie? My dziedziczymy je, wszystko, co dziedziczymy, dziedziczymy tylko z Jezusem, bo On jest tym jedynym dziedzicem, tak? My nie możemy dziedziczyć nic sami, dlatego jeżeli tracimy relację, to tracimy to życie i tak naprawdę możemy utracić wiarę i zbawienie i wszystko, tak? Dlatego tak istotną rzeczą jest, żeby trwać w relacji z Nim, nie? Żeby mieć życie wiary i wtedy mamy to w sobie to świadectwo, bo tak naprawdę nasza cielesna natura ma być jakby przedłużeniem służby Chrystusa. On miał ciało po to, żeby tu robić pewne rzeczy, i teraz chce korzystać z, z naszej cielesności, żeby tu żyć swoim życiem w nas. I, I jeżeli my to zaniedbamy, bo tak naprawdę utracić życie wieczne można przez zwykłe zaniedbanie, przez to, że cielesnym życiem się żyje, tak? To nie musi być coś strasznego, że ktoś powie, Bogu nie chce cię znać. To wystarczy po prostu zaniedbać tą relację, tak? Bo, bo tak jak wiemy, e, z, samo kwestia zbawienia, tak samo nie wiem, czy ktoś kiedyś sobie robił z tego takie studium, e, ono jest jakby pokazane w trzech czasach, że ono się dokonało, zostaliśmy zbawieni, jesteśmy dzisiaj zbawiani, jesteśmy dzisiaj ratowani i będziemy zbawieni, tak? Czyli tak naprawdę w pełni nikt tutaj nie jest zbawiony, bo pełnią zbawienia to jest Wtedy, kiedy już tego zbawienia utracić nie możemy, czyli kiedy się znajdziemy w tym nowym ciele, kiedy przejdziemy przez tą ciasną bramę, tak? Czyli my jesteśmy na pewnej drodze, na tej wąskiej drodze życia i, i, i są takie dwa zagrożenia. Z jednej strony jest przyzwolenie, to jest przyzwolenie na grzech, kompromis, a z drugiej strony jest legalizm, tak? Gdzie wystarczy nam, że My po prostu znamy Słowo Boże, rozumiemy pewne doktryny, że nawet kierujemy się własną jakąś taką logiką i rozsądkiem i trzymamy się tego, ale możemy utracić relacje, tak? I wtedy nie jesteśmy podłączeni do tego życia, bo mieć życie wieczne, tak? Możesz powiedzieć, że mam życie wieczne, kiedy mam relację. Ale to dzisiaj, kiedy tą relację masz, masz to życie. A jutro przez nowo narodzenie możesz mieć przystęp do tego życia, ale z niego nie korzystać. I, i można zwyczajnie obumrzeć, tak? To, to tylko tyle chciałem powiedzieć w temacie. Ja to tak rozumiem, może ktoś ma większe poznanie, to ja jestem gotowy, żeby mnie pouczył, e, a dzisiaj tak to widzę. swoim moim pragnieniem. I powiem tam, że jakie to życie Chrystusowe? Brat czytał Rzymian 15, 5, że ma być jednomyślnie na obraz Jezusa. Obraz Jezusa. Czyli w ósmym rozdziale listy do Rzymian Paweł pisze, że Bóg nas powołał do tego, byśmy byli podobni do obrazu Jego Syna. Nie w wieczności, nie w niebie, tylko to na ziemi. Czyli życie Chrystusa jego naśladowanie, tym, jak on żył. Łukasz napisał w dziejach apostolskich, że, że o Jezusie, że najpierw czynił, a potem mówił. A my tak, u nas tak bywa często, że my mówimy, a później dopiero czynimy. Ale ma być odwrotnie. Najpierw czynimy, a potem mówimy. Bo ja powiem tak, nie to, że się czymś chwalę, chlubię, ale jestem w małżeństwie 18 miesięcy i, i że to, to, to, 18 miesięcy, nie lat, tylko 18 miesięcy. I to jest najprostsza droga do nieba życie małżeńskie, ponieważ jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę i wtedy moja żona może podświadczyć, jak ja żyję. Nie, jak ja żyję, czy żyję, tylko mówię, że mam Chrystusa, czy żyję Chrystusem. Ja tak wszystkim, bracia, Wam życzę, żeby świadectwo żony było takie jak o Henochu czytamy, 11 rozdział. Świadectwo otrzymał Henoch od kogo? Od Boga. Ja chciałbym takie świadectwo otrzymać od Boga. Codziennie świadectwo, że, że chodzę z Nim. A dlaczego otrzymał świadectwo, że jakie to było świadectwo, że bardzo się Bogu podobał? Bardzo podobał się Bogu, bardzo, nie jakoś się Bogu podobał, tylko bardzo. 11.5. Czyli jak dziecko chodzi do szkoły, na końcu roku otrzymuje świadectwo. Każdy rodzic, żeby to było świadectwo najlepsze. I tak ma być nasze życie. Życie z Bogiem, z Chrystusem, żeby właśnie każdego dnia y, otrzymać świadectwo, że ten dzień spędziłeś dla chwały Bożej, bo po co mamy Ducha Świętego? Do święty jest nam dane po to, żeby prowadzić zwycięskie życie, żyć dla chwały Bożej i przynosić owoc mił Bogu. Takie te trzy obszary widzę, w jakich mamy żyć na tej ziemi. Stać się pod do Jezusa i przynosić owoc Bogu, żyć na Jego chwałę. No bo jak ja będę żyć, jak pogani, mówię, że jestem, no to nie żyję dla chwały Bożej, tylko przynoszę Bogu ujmę. Jak wreszcie, żeby poganie nie bluźnili w imieniu Bożemu, poganie nie bluźnili przez moje życie, dlatego moje życie być y, bogobojne, podobający się Bogu. To tyle. Jeśli chodzi o tą taką pewność zbawienia, o której tutaj troszeczkę dotknęliśmy, jakby to zdecydowanie bardziej polegałbym na, głosu, na głosie Ducha Świętego, że on to poświadcza, że dzisiaj jestem osobą zbawioną, żyjącą i kroczę dobrą drogą. Natomiast jeśli chodzi o świadectwo ludzi, też, ale bardziej stawiałbym na świadectwo Ducha Świętego. Wiadomo, ludzie jak to ludzie samo natomiast tylko Bóg jest nieomylny. Także ja osobiście cenię opinię braci, jaką o mnie przedstawiają, natomiast też indywidualnie staram się przede wszystkim pytać Boga, jak ja stoję na tej drodze. Dla mnie to jest ten no, podstawowy jakiś warunek, że mogę powiedzieć tak. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście jestem człowiekiem zbawionym, i idę do Królestwa Bożego. Jeśli chodzi o tą pewność, którą tutaj troszeczkę poruszyliśmy, to jeszcze ja to widzę dwa takie w sumie tematy. Jakby. Jedno to jest, jak ja to postrzegam na dzień dzisiejszy, na teraz, i drugie, czy, czy mam możliwość, czy, czy mam pewność, że wytrwam w tym. To jest, to jest troszkę jakby coś innego, te dwie różne rzeczy. <śmiech> Tak jak powiedziałem, Bóg przez Ducha Świętego daje pewność, że dzisiaj jestem na dobrej drodze i to czytamy w, przede wszystkim w, w liście do Rzymian i co do tego na pewno nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, czy, czy ja mogę być pewien, że ja wytrwam, tutaj to już się otwiera pole, Ja powiedział, do dyskusji, bo są... Na, to, na ten temat różne, różne poznania, różne metody, różne tłumaczenia. Jedni twierdzą, że jak ktoś już jest zbawiony, to już nie ma takiej możliwości, żeby odpaść od Boga. Inni twierdzą troszeczkę inaczej, że jednak trzeba dołożyć wysiłku i zawsze istnieje zagrożenie, że jednak można to, można to zlekceważyć po prostu, a konsekwencją tego jest odpadnięcie. Dlatego na pewno dzisiaj, na dzień dzisiejszy, ja mogę sam stwierdzić na podstawie głosu Ducha Świętego, czy jestem na drodze Bożej, czy też nie. Czyli czy jestem zbawiony, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ja wytrwam, no to tu to, to już, tak jak powiedziałem, to jest pole do, do dyskusji. Ja oczywiście mam swoją wersję, ale nie będę jej na razie mówił. W każdym razie, no tutaj można podjąć jakąś dyskusję, czy, czy jest opcja, że jeśli dzisiaj jestem zbawiony, to mogę to utracić, czy też nie? Kiedy modliliśmy się razem, ale wczoraj też, kiedy byliśmy razem, jedna myśl przenika, przenika moje serce i chcę ją bardzo, bardzo podkreślić, dlatego że są różne siły, które chcą odwrócić nasz wzrok i zatrzymać nas od patrzenia i słuchania, patrzenia na Chrystusa i słuchania Chrystusa. Wczoraj słuchaliśmy Chrystus zmartwychwstał. Jarek o tym mówił, nie wiem, czy on jeszcze jest, bo go nie widzę nie widzę Jarka, Bóg włożył w nasze serca pragnienie, które może zaspokoić tylko Chrystus. Żadna religijność, żadne... każdy z nas jest dzisiaj, był wczoraj, będzie jutro, ale dzisiaj jest wezwany przez Boga, przez Chrystusa, żeby słuchać Go, żeby patrzeć na Niego. Przeczytam jeszcze raz to, co Łukasz zaczął. Bo kiedy się modliliśmy, wzbierało we mnie to, co Bóg mówi przez nas, kiedy się modlimy. Przemek się modlił, o, przepraszam, że z imienia, o dary ducha, o proroctwo. Bóg mówi na zasadzie proroctwa, kiedy się modlimy, kiedy śpiewamy. Dla głodnych serc to jest światłość z nieba, która wypełnia nas do przelewu. Słuchajcie, ja tak to widzę, kiedy jesteśmy razem. Słyszę, jak Pan przemawia w naszych modlitwach, tak wyraźnie. Maria, która siedzi i słucha głosu Pana i inne modlitwy. Przeczytam jeszcze raz, czwarty rozdział, do, drugiego do Koryntian, czwa, piąty, szósty wiersz i jeszcze trzy wiersze dalej może. Albowiem nie siebie samych głosimy, nie swoje zrozumienie i przeżycia nawet chociaż to jest ważne, ale w tych świadectwach widać jest, że Chrystus był blisko i przemówił, odpowiedział na modlitwę. Bóg chce osobiście z każdym z nas taką relację utrzymywać ciągle, do tego nas wzywa i to robi pośród nas, albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa, Jezusa, że jest Panem o sobie, zajrzeć sługami, Waszymi dla Jezusa, bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światło i zaświeci, rozświecił nasze serca, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Tego doświadczyliśmy, jeśli mamy cokolwiek do powiedzenia, że Chrystus wyciągnął do nas rękę i, i poznajemy Go coraz lepiej każdego dnia. Jeśli nie mamy tego, to nie mamy nic do powiedzenia w zasadzie. Tu jest światłość, ale jest jeszcze coś więcej. Cały ten list, ale ten rozdział mówi o tym, że ta światłość powinna się pomnażać. Bóg chce to, co brat czytał z Efezjan 3 rozdziału. Do pełni, coraz większej pełni Bóg nas prowadzi. Czy to jesteś tego głodny? Ja jestem tego głodny. Ja to słyszałem dzisiaj w niejednej modlitwie. Panie, Ciebie pragniemy. Twojego życia, nie nawet słów, one są potrzebne. To jest niezwykła księga. Ale ona nie wystarczy. Ona jest drogowskazem. O drogowskazach, gdzie my, na którym poście mówiliśmy? Chyba w ustroniu. To jest najlepszy drogowskaz. Do Chrystusa. Żeby poznać Go. Żeby usłyszeć Go. Żeby być w Nim. I siódmy wiersz najbardziej porusza moje serce, ale kilka dalej. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. I do końca życia pozostaniemy glinianym naczyniem. Tak jak ten brat Strzewa mówił o cielesności, tam trochę inaczej powinno się powiedzieć, ale to nie ma znaczenia. Cia... Chrystus był w ciele do końca. A jak skończył, był najsłabszy ze wszystkich ludzi. Czego chcesz w swoim życiu? Czego ja chcę w swoim życiu? Różnych rzeczy bym chciał. Wczoraj, kiedy wszedłem tutaj Paweł podał mi kubek jakiegoś picia. Ja bym sobie jakieś inne kubek przygotował. Jak zacząłem pić, byłem wdzięczny Bogu za to picie. Dzisiaj rano drugi Paweł. Gdzieś wspomniałem w kuchni, że, że, że, że kawę zaraz będę robił. Przyniósł mi kawę chwilę później. Patrzę na nią. Na pewno nie jest taka, jakbym chciał. Słuchajcie, każdy z nas ma różne pragnienia, ale Bóg ma dla nas coś lepszego. Do końca pozostaniemy w naczyniach glinianych, ale mamy tak, w tej pieśni śpiewaliśmy, tej, tej drugiej, w głębi serca mamy widzieć skarb, którym jest Chrystus. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, wszystko, wszystko nie jest jest z Boga, a nie z nas. To ten brat mówił strzela dalej, że to jest ciągle jakaś niepewność, ale jednak stuprocentowa pewność i skarb, kiedy patrzymy na niego i słuchamy go. Skąd uciskani? Skąd? W pracy, w rodzinie. Że ciało nasze... Jakie długa jest ta lista? Wszystko. Wszystko nas ciśnie, tak jak Chrystusa wszystko i my wszyscy go przycisnęliśmy do śmierci, ale Bóg go wzbudził z martwych i to jest nasza droga. On tu sam dobrowolnie stąpił, aby poświęcić się. Bóg stał się człowiekiem. Słuchajcie, to słychać w naszych modlitwach, że tego, to jest największa Ewangelia. Poświęcił sam co chcesz usłyszeć jeszcze na temat takiego, takiego, takiego problemu w swoim życiu to jest moje świadectwo z ostatnich dni, każdy problem, który mnie dotyka, dzisiaj rano w tym tygodniu kilka razy i w ostatnich kiedy otwieram księgę i chcę słuchać jego głosu światłość przychodzi, jego obecność jego i jaki ten problem jest on dalej jest, ale jest dużo mniejszy będziesz zewsząd uciskany jeśli chcesz iść tą drogą ale ten skarb będzie coraz jaśniejszy, im więcej ucisku, tym więcej światła. Dlatego Paweł w tym kolejnym, kolejnych rozdziałach, pisze: mam upodobanie w tych uciskach. Słuchajcie, no jeszcze chciałem przeczytać kilka wierszy dalej, ale chcę oddać mikrofon, bo, bo mamy to samo świad świadectwo. Mamy ten sam skarb. Każde gliniane naczynie jest inne tutaj. Ale w każdym glinianym naczyniu Bóg chce się objawić. Przez każdego z nas chce mówić. I co On będzie mówił na temat tego problemu, jak go rozwiązać, tego, tego? Też, jeśli potrzebujesz. Ale najważniejsze, słuchać Go, znać Jego głos, w sercu widzieć Go sercem, słyszeć Go sercem. Wtedy każdy problem się układa, zajmuje odpowiednie miejsce. Nie znaczy, że On zniknie, On się zwiększy ale wtedy bardziej będę patrzył na Niego i przez to gliniane naczynie będzie świecić Jego światło. Niezwykły jest nasz Bóg, niezwykła jest Ewangelia, do której każdego z nas Chrystus powołuje. Cieszę się, że jesteśmy razem, cieszę się, że słyszę Jego głos w naszych modlitwach i pieśniach. To jest Jego proroctwo. Nasze życie, jak ono wygląda, Całe nasze życie powinno być przemawianiem Bożym i proroctwem. Tak kilka wierszy dalej mówi, przeczytam może jeszcze i, i zaraz już skończę. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani. Od rana dzisiaj jestem zakłopotany różnymi rzeczami. Chrapią, nie dałem się wyspać. Czujecie, to, to... każda glina jest na to podatna. I, i, i szamocę się. No, jak ja mam być zmęczony? Głowa mnie boli. Jak co mam, o co mam się modlić? Spójrz na Chrystusa. Słuchaj go. A wtedy nie, nie znikną te problemy, ale skarb przewyższy to wszystko. Dalej będzie ucisk na tą glinę. Ale Bóg będzie mógł nas użyć. Prześladowani, ale nie opuszczeni, Powaleni, ale niepokonani. Zawsze. Śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. On położył swoje życie za nas, to jest Jego przemawianie. Chcesz być taki sam? Do tego jestem stworzony i każdy z nas. Wiemy, że to kosztuje i będzie kosztowało, ale to jest życie, którego każdy z nas pragnie. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy. To jest Boża droga, aby i życie Jezusa na naszym śmiertelnym ciele się ujawniło. I dwunasty wiersz jest najczęściej przypominany mi przez Boga w ostatnich latach. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Pragniemy zbawienia naszych rodzin? Pragniemy, żeby brat był zachęcony? Uuu, teologiczną taką modlitwę trzasnę na pewno zrozumie. Nie ma takiej drogi. Gliniane naczynie, które chcę, żeby skarb był najważniejszy. Nie moje gliniane naczynie, chcę chce iść tą samą drogą. A wtedy nie muszę być świadomy, nie muszę. Chrystus chce nas użyć, tak samo jak ojciec Jego użył. Przepraszam, że tak długo. Zaśpiewanie, prawda? Oddaję. Nie wiem, czy brat mi, brat mi dał mikrofon i nie wiem, czy to jakiś znak. Kochani, może stanę tam, bo nie lubię tyłem. Teraz? Jest dobrze? Chciałbym. Chciałbym się podzielić takim doświadczeniem, świadectwem, które uważam, że jak Jezus powiedział, że będziecie mi świadkami. Świadkami czego? Świadkami tego, co Bóg czyni w naszym życiu. I tu możemy jakieś tam podjąć dyskusję o to, czy zbawienie utracalne, czy nie, ale gdybym się zapytał kogokolwiek o to, prawda, czy tego, kto wierzy w to, czy w to. Powiedz mi, bracie, kochany, co Bóg czyni teraz w twoim życiu? Jak ty żyjesz z Bogiem? to to załatwia wszystko, bo albo żyję, albo nie żyję z Bogiem, tak? Albo mam świadectwo tego życia, albo nie. ja tak, to jest, to jest takie moje zdanie, tak? Chcę z Wami się podzielić tym, bo, bo nie chcę wchodzić w dyskusję, <grych> prawda? Bo, bo one, trzeba po prostu prosić Ducha Świętego o objawienie i tyle, nie? On daje, on odprowadza nas wszelką prawdę, ale wczoraj skończyłem na tym, da, opowiedziałem Wam świadectwo wezwane do do, do, do złożenia świadectwa i skończyłem na tym, że i tak się zaczęło moje uczniostwo, tak? Bo powiedziałem o samym początku narodzenia. To był początek. Jak długo on trwał, no to trwał kilka lat, prawda? To, to, to moje narodzenie było, jakie było, to moja historia, ale zaczęło się uczniostwo. I dziękuję Bogu za to, że to uczniostwo do tej pory trwa, że Bóg mnie uczy, że mnie prostuje, że prostuje moje krzywe ścieżki, że prostuje mój charakter, że zmienia, że mogę się coraz bardziej i mam świadectwo upodobnić się do, jego, do obrazu, tak jak to już było czytane, jego syna. Bo przecież taka jest, ja tak wierzę, że taka jest rola Ducha Świętego, który, który to czyni. I, I powiem Wam, co przeżyłem nie tak dawno. To przeżycie też trwało długo i jak mnie Bóg uczy. I czego mnie nauczył? I, i, i, I w czym mam trwać? Znamy modlitwę pańską i wiemy, że ona się kończy. A jeśli wy się modlicie, odpuszczajcie, tak? Bo jeśli wy nie odpuścicie, tym, którzy wam zawinili i wam ojciec nie odpuści. Czy to jest do mnie, czy to jest do świata? Myślę, że to jest do wszystkich, prawda, którzy chcą żyć tak, nie? W odpuszczeniu. Wiemy, że Jezus nam darował chociaż nic nie zrobiliśmy w tym kierunku, oprócz tego, że przyjęliśmy ten dar. I teraz yy, nie wiem, jakie wy, z jakich zborów pochodzicie, ja pochodzę z Nowego Targu, jestem z Bożem w Nowym Targu, z Boże Zieloną Świątką, jakkolwiek tam przy, dla mnie się nie liczy, czy Zielony, czy Różowy, liczy się to, że jest głoszone Słowo Boże, że się uczymy od Pana, uczymy się wzajemnej miłości, uczymy się przebaczenia, właśnie o tym przebaczeniu chcę mówić, jak co Bóg uczynił w moim życiu? Ja ze swojego charakteru i ze swojego temperamentu w starym życiu bardzo łatwo mi było darować. Nawet jak po gębak się pobiliśmy gdzieś tam przy wódce, to wystarczy, że wypiliśmy znowu po, kol, po kielichu i już było ok. Już zapomnijmy o tym, że się daliśmy po gębach. Otarliśmy krew z buzi i dobra, nie? I to było takie, ja, ja to sobie miałem za taki honor, że ja to mogę tak, jutro już nie wspominałem, mogłem z tym gościem iść tam pracować, czy cokolwiek robić. A wczoraj biliśmy się. Umiałem przebaczać, nie? To było takie moje, że ja mam przebaczać. I kiedy się nawróciłem, ja dziękowałem Bogu za ten dar, że ja umiem przebaczać. Ale przyszedł czas taki, że się okazało, że wcale to nie jest tak, jak myślałem. Otóż w zborze, w, w mojej społeczności pewna osoba wpływowa mocno, takie rzeczy zaczęła robić, że w pewnym momencie przez kilka lat byłem zupełnie jakby, jak wagon na bocznicy, odstawiony zupełnie, niezauważalny, nie, nie, po prostu przez pastora, przez starszych, w ogóle wszystko było przeciwko mnie, cokolwiek. Przeciwko mnie po prostu. Czułem się tak, jak... E, I to nie trwało miesiąc, dwa, tylko to trwało parę lat czułem się tak, jak zupełnie niepotrzebny. Wydawało mi się, że jak idę na społeczność, a chodziłem na społeczność, bo słowo we mnie działało takie mocno, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, bo to jest niedobry zwyczaj. Więc ja starałem się być na tych zgromadzeniach. Wtorki, piątki, niedzielę mamy społeczności. Ale chodziłem tam nie z przyjemności. Wysilałem się i krzyżowałem swoje ja, żeby tam iść. I, nie, i odchodziłem stamtąd też nie miałem przyjemności. Wiecie, ale w jaki sposób, jak, jak, jak miałem odejść, bo miałem kilka razy odejść z, z tego zgromadzenia, to kiedy klękałem przed Panem i prosiłem Go, to przychodziło świadectwo, że przychodził, że nie, że zostań tam. Ja nie rozumiałem tego w ogóle, czemu mnie Bóg tam trzyma. Ale byłem przekonany, jak się modliłem, że, że mam tam zostać. I tu nawet pewni bracia <śmiech> trochę wiedzą o tym tackim i tacy, którzy się, którymi się zbliżyłem. Paweł, tak? Pamiętacie troszeczkę moje świadectwo i moje życie, tak? I, i chcę o tym opowiedzieć, dlaczego? Dlatego, że być może to będzie taką, też takim kierunkiem, taką, takim pouczeniem dla nas wszystkich, czego mnie Bóg nauczył w tym. I wiecie, i ja się z tym zmagałem bardzo. Bardzo cierpiałem. Do tego stopnia, Oczywiście diabeł to wszystko jeszcze wyolbrzymiał w swój sposób, jak on to umie, nie? I nie było, bo nie, może tak tragicznie, ta góra nie była tak wysoka, jak ja ją widziałem nie? przed sobą. Nie miałem siły jej, jej jakoś cofnąć i to trwało. I próbowałem w ten sposób i w ten, i w ten, i to nie przynosiło rezultatu, nie było skutków. Do tego stopnia, że chociaż od jakiegoś czasu ja z, jakby, z, jakby z przymusu pastora, ja jestem od pewnych lat też w starszym zboże na jętarku. I jako starszy już byłem tak traktowany, nie? Przez jednego starszego, przez pastora tak byłem traktowany po prostu. Nie mieliśmy w ogóle spotkań wspólnych, nie mieliśmy w ogóle żadnej relacji, kompletnie, przez kilka lat. Ja siedem lat nalegałem na to, że spotkajmy się tylko na modlitwie, już nie na rozmowie, tylko na modlitwie, żeby się modlić o nas samych, żeby Bóg zjednoczył nas, bo, bo jest źle. I to, to zawsze było Nie. Nie potrzeba, nie trzeba i tak dalej. Nie? Wyobraźcie sobie taką scenę. To jest Kościół Boży, to jest zbór Pański, nie? I, i takie rzeczy się dzieją, nie? I słuchasz słowa, które idzie z kazanicy i mówisz hipokryzja. Rozumiecie? Takie rzeczy są tragiczne, nie? I jesteś, w, i, i masz chęć po prostu się podnieść i uciec stamtąd, nie? Ale kiedy znowu na kolana przed Panem, zostań, <gryzja> zostań. I to przekonanie. Potem, kiedy już byłem zdecydowany, że odejdę, to się zastanawiam, w jaki sposób, żeby też nie, nie, nie opluć zboru, żeby też zachować czyste serce przed Bogiem, żeby nie wystąpić przeciwko. I ciągle i nie miałem odpowiedzi. I jeden brat zadzwonił raz, kiedy już byłem zdecydowany, że jakkolwiek po prostu odejdę. Przepraszam wszystkich, odejdę. Za cokolwiek coś źle zrobiłem to jeden brat, nie wiedząc o tym, co ja przeżywam, zadzwonił i powiedział mi, Jasiek, dzwonię do ciebie, ale w takiej sprawie ja nie wiem, co tam przeżywasz. To jest polski brat. I powiedział, ale gdybyś miał zamiar odejść ze zboru, to nie odchodź. <grywa> A za kilka dni zadzwonił drugi brat, z którym się znamy, ale też nie jest już w zborze naszym, bo życie go gdzie indziej w inne miejsce rzuciło. I powiedział... Jak tam u Ciebie, co tam przeżywasz, i gdyby, i, i to samo. Rozumiecie, ja że na podstawie dwóch świadków to ja już zostaję. Niech się dzieje, co się chce, zostaję. I wyobraź się sobie taką rzecz, że modliłem się do Boga. Słuchajcie, przystępowałem do wieczerzy pańskiej, nie mając w ogóle relacji z braćmi. Dlatego, że, ale, i, i moje serce było czyste, bo ja chciałem, ja chciałem ku dobremu. Sumienie mnie nie oskarżało, serce moje mnie nie oskarżało ale gorszyłem się postawą braci. Myślałem, jak oni, skoro oni nie chcą, prawda, jeden czy drugi, czy pojednać się, być na modlitwie o zbór, o, o, o naszą jedność, jak, no i to, i, to mnie, i to mnie męczyło. I do tego doszło. A wszystko to się stało przez pewną osobę wpływową, która po prostu wbijała tak niesamowicie klin i ja tego nie mogłem, nie mogliśmy tego rozeznać, jakby, jakby to było... Jak, jakoś ukryte przed nami w jakiś sposób, co teraz jest dopiero wyjawione, bo zaraz powiem, jak to się wszystko skończyło. I wyobraźcie sobie taką rzecz, że, że ta osoba, która, o której mówię, to, to była konkretnie siostra, taka bardzo mocny charakter, ma niesamowicie charakter i wpływ niesamowity, na pastora, i, i, i, i na tego starszego jednego miała niesamowity wpływ. E, I oni zostali, jakby, zmanipulowani przez to wszystko, co się teraz okazało, co sami mówią. Ale dopóki to się działo, to, to kompletnie nie widać było. To było, jakby ukryte, to było jako. To wszystko niby było OK. I e, rzecz taka, że. Ale, ja oczywiście miałem w sercu, ja, wiedział, ja wiedziałem, że ta siostra to robi wszystko, nie, że ona jest przyczyną tego wszystkiego, tego klina wbijanego między nas, ale e, modliłem się do Boga o to, żeby jej przebaczyć, a ona mi nawet dokuczała, prawda, bo gdzieś tam jest z tyłu, prawda, i mówi: Czy ty mnie lubisz? I ja i w końcu, i to tak dziesiątki razy było, tak. Ja jej w końcu powiedziałem, wiesz co, nie lubię Cię, kocham Cię jako siostrę, prawda, ale ja Cię nie lubię. Nie? Ona tego nie mogła zrozumieć, jak można kogoś kochać, a nie lubię Cię. Nie? No, ale ona sobie nie dała tego wytłumaczyć. Ja mówię, nie pytaj się już więcej, bo Ci to samo odpowiem. I tak rzeczywiście było, to było szczere. Ja ją kochałem jako siostrę, gdyby jej trzeba było coś pomóc, poszedłbym, pomógłby mi. Ale, ale ją nie lubię. <grym> bardzo ją nie lubię. I i coś by było takiego, że kiedy się modliłem do Pana w mojej komorze, to jednak nie miałem tak, takiego, takiej czystości przed Panem, nie? Wiedziałem, że coś jest nie tak, prawda? I e, wiedziałem, że Ona to robi, już miałem to, tą świadomość, widziałem to wszystko, nie? I miałem taki impuls, żeby się modlić o nią, tak? No i, i, i, i, i kiedyś tak, i, i modliłem się już kilka razy o nią i to, i to przez lata trwało. Ale to modliłem się tak, Panie, raczej, raczej się modliłem nie o nią, tylko o nasz, o, o, o święty spokój, <grych> jak to mówią. To bardziej było moim jakby zamiarem, tak bardziej zwrócone na siebie byłem, tak. Ale przyszedł czas, kiedy, kiedy na kolanach postanowiłem się modlić o tą osobę. No i tam, prawda, jak zamykam się w moim pokoiku i i zacząłem się modlić. I ja wiecie, w tym pokoju ja nigdy się nie modlę na głos. Do tej pory się nigdy nie modliłem na głos. Do tej pory aż. No bo Bóg zna moje serce, Bóg zna moje myśli, tak? moje zamiary. Więc no, no, modlę się, jak słyszycie tu nieraz, w społeczności na głos, ale nie modlę się, jak sam jestem w komorze. Modlę się w duchu. Porozumiewam się z Bogiem w ten sposób. A tutaj słyszę wyraźnie, módl się na głos. I myślę sobie, no po co się mam na głos modlić, jak przecież Bóg to wszystko wie, nie? Takie logiczne. Drugi raz słyszę, módl się na głos. I ja już po tylu latach bycia z Panem i uczenia się od Niego, już, już zrozumiałem, że to Duch Święty do mnie mówi. I nie wiedziałem, jak się modlić. I otworzyłem swoje usta w modlitwie o tą osobę. I w tym momencie... <śmiech> Stało, <śmiech> Przepraszam. Stało się coś, czego jeszcze nie doświadczyłem. Zacząłem błogosławić tę osobę. Zacząłem wzywać imienia pańskiego nad nią. Zacząłem jej życzyć wszystkiego, co Bóg zamierzył w jej życiu. Wiecie, to się mi nie zdarzyło nigdy. Ja nie zastanawiałem się, to nie było z mojego rozumu. To Duch Święty poprowadził tą, rozmowę, tą, tą modlitwę. I przyszła taka miłość do tej osoby ponadnaturalna, której nigdy nie miałem. Ja zacząłem tą osobę kochać i lubić, ale nie mogłem sobie logicznie wytłumaczyć czemu, prawda, Jak to się działo, ja długo to opowiadam, to się działo tak, jakby to była taka krótka chwila, prawda, w jednym momencie to wszystko się zaczęło dziać. I wtedy modliłem się po prostu, panie, niech się ziści każdy zamiar. Ja wiem, że Twój zamiar jest dobry, że myśli o pokoju, a nie o niedoli. I te wszystkie słowa były przywoływane, i ja to wszystko dla niej życzyłem. Tak, z szczerego serca. Tak po prostu takie pragnienie przyszło, żeby się jej dobrze działo, tej osobie. I zostałem uwolniony całkowicie. Po tej modlitwie zostałem całkowicie uwolniony, i do dziś tak jest. Wiecie, to było ponad rok temu grubo. I ja już nie zależało mi, czy ta osoba mnie przeprosi. Kompletnie. Ja byłem całkowicie wolny, której takiej wolności ja nie doświadczyłem nigdy w życiu. Tylko kiedy został zrzucony grzech ze mnie. Ale potem jako uczeń Pana, to nie doświadczyłem tej wolności od, od jakiejkolwiek zadry, od jakiejkolwiek pretensji, od jakiejkolwiek oczekiwania, roszczenia, nic kompletnie. Pan mi zupełnie zaleczył moją ranę. Zupełnie. I wiecie, przyszedłem do zboru, ten zbór jakoś inny wyglądał zupełnie. Ludzie mi się wydawali, kochani, ta osoba też, szczerze się do niej przytuliłem, nawet ją <grym> miśka i strzeliłem. Kompletnie. Śpiewałem, chwaliłem Boga zupełnie inaczej, w wolności. Coś we mnie się stało, wiecie? Coś we mnie się przełamało. I minęły dwa tygodnie. Ja już o tym, jakby, o, o, tym, o tym zdarzeniu, że tam kopie pod nas dołki, że bija kliny, to już, to już w ogóle się nawet nie liczyło. Jakoś tak zupełnie nie tym już żyłem. Nie tym bólem. Ponieważ ból został zaleczony. I wiecie, przychodzę na społeczność w niedzielę, a ta osoba podchodzi, ta kobieta mówi, czy, moglibyśmy, czy mógłbyś mi poświęcić trochę czasu? Tam na dole mamy kawiarnię. I, i mówi, i bo, bo chcę z Tobą porozmawiać. I wiecie, i we mnie znowu cios. Co myślę, ona znowu mi będzie kołki na głowie krzesać, nie? Panie Boże, daj mi taką wytrwałość. Wiecie, ja nie pamiętam z tego, z tego nabożeństwa ani słowa, ani nic, co się działo. Bo ja się cały czas tylko skupiałem na sobie, na modlitwie, żeby nie wybuchnąć, żeby nie odpowiedzieć niczym, że Panie, Ty mnie uwolniłeś od tego. Ale wiecie, a tak przyszedł znowu. Na, na, na moje emocje, na moją duszę. I myślę sobie, nie, to ja już postanowiłem, że cokolwiek na mi będzie zarzucać, bo wiecie, ja to w skrócie bo odpowiadam, ona mi wiele rzeczy zarzucała takich diabelskich, naprawdę. Nawet mi kiedyś 10 cech diabelskich wypisała, nie? Na, naprawdę, naprawdę. Na, na kartce wypisała 10 cech diabelskich, które ja mam i wysłała ten, ten, te, te, te kartki do starszego zboru i do, i do pastora, nie? żeby to było nie anonimowo, tylko do mnie. I no to taki, taki ładunek tego był, wszystkiego. I wiecie, i teraz wracam do tego. I ona teraz prosi mnie o to. I ja znowu atak czuję, prawda, na sobie i myślę, Boże, daj mi siłę, że jak ona znowu będzie te kołki krzestać na mnie, żebym nic nie odpowiedział. Po prostu zamknąć usta, jak Jezus zamknął przed, na oskarżenie jakiekolwiek. I, i koniec, nie? I taki byłem już usatysfakcjonowany, że tak zrobię. Już byłem przekonany, że Bóg mnie wspomoże i że nie będę tego. I wyobraźcie sobie co. Mamy jedną główną salę i taką poboczną i w tej pobocznej, ona mnie poprosiła tam pobocznej, siadamy tak naprzeciwko sobie, ja siadam tu, tu, przygotowany oczywiście, że będę musiał wytrwać. A ona mi wzięła ręce, tak, ja miałem ręce na stole, ona mi wzięła ręce w swoje ręce, popatrzyła mi w oczy i się rozpłakała. Wiecie? I mówi... Co, so, tak bardzo Cię przepraszam za te wszystkie lata, które Ci krzywdę robiłam. Mówi, ja mówię, a co się stało? A ono mi w Duchu Świętym powiedział, że mam Cię przeprosić, bo Ci krzywdę robiło. Wyobraźcie sobie taką rzecz. Nic nie zrobiłem, ja jej nie przekonywałem, ja I nie powiedziałem. To Pan sprawił to, kiedy się o nią modliłem. Pan robił swoją robotę ze mną i z nią. <grym> I wiecie przylgnęła do mnie niesamowicie. Jak teraz jest? Teraz jest tak, że myśmy jako starsi już się spotykamy, już ponad rok spotykamy się na modlitwie, na błogosławieniu siebie nawzajem, na ustalaniu razem wzrastamy, wiecie, w jedności. Jest słowo, które mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I tak się u nas zaczyna dziać. Chwała Jezusowi za to, Chciałbym Was też zachęcić tym, tym świadectwem, że jeżeli przeżywacie takie rzeczy, nie uciekajcie z koła garcarskiego, nie uciekajcie. Pan, jeżeli dopuszcza do takich rzeczy, to wytrwajmy aż do końca. Ja nie mówię, żebyście zrobili tak samo jak ja, ale warto jest na kolana. on poprowadzi. A jeśli trzeba wytrwać, tak jak Józef w Egipcie, w tym lochu, to wytrwajmy do końca, a Pan nas uwolni kiedy przyjdzie na to czas. Niech Bogu będzie chwała. Całe niebezpieczeństwo takiej formy, że może się okazać, że nikt nie chce. Ale ja też tu wyjdę, może jak już Jaśko mi dał ten mikrofon. Wrócę trochę do tego, co Łukasz zaczął, tych wątków, bo nam się narobi. Do tematu, chociaż wszystko cenne. Bo trochę z takimi myślami nawet jechałem, z takimi dylematami, co czy ostatnio tak rozważam, przeżywam, słuchając nieraz modlitw, gdzie brzmi: Panie, zachowaj nas od religijności. Słuchając cytatu, nie do. Nie dotykaj nie kosztuj to niszczę przez samoużywanie. Nie i tak, a znając ludzi, którzy nie z to mówią. I, i no chciałbym Panie, gdzie jest ta, ta równowaga, tak? Łukasz y, zacytował y, ten fragment, gdzie Pan jest mówi lutę trzcimy wargami, a serce jego daleko jest ode mnie. I później że przestrzegałem przykazania, które są wymysłami ludzkimi. Myślę. Warto, żeby czasami zdefiniować, co my mamy na myśli mówiąc o tej niereligijności, bo ja byłem, nie wiem, a byliśmy kiedyś tak, pan pokierował z Cerońskim na grupie, gdzie nas poproszono, żeby ratować ludzi przed nim, pewną grupę od wolnych chrześcijan, no jak znacie tego, no to, i on na początku zgromił ducha religijności, nie? i on bardzo walczy z duchem religijności. I wiemy, jak to się może skończyć, kochani. Tak samo jak z duchem, tak, jakiegoś walka z pewną formą, porządkiem może skończyć się bałaganem po prostu. Czego też nie chcemy. I, i mówię, panie, gdzie tu jest ta, ta Twoja cenie, mądrości. Jedną rzeczą jest to, co najpierw pan jest ten czcimy wargami, wargamia, serce jest daleko ode mnie. I to jest zagrożenie dla każdego z nas, prawda? że przyjmujemy pewien pozór, formę pobożności, dobrą formę. Ten czcimiewa, Bóg tego oczekuje, żeby go czcić. Bargan. Ale mi, żeby za tym stało Twoje serce, miłość do mnie, tak, bojaźń, szacunek, wiara. I to jest pierwszy krok, gdzie musimy się pilnować, aby tak nie było, aby nasze słowa, nasze czyny odzwierciedlały, to, czego Bóg oczekuje w naszych sercach, a już następnym najbardziej niebezpiecznym krokiem jest w kontekście tego słowa, jest to, kiedy Pan Jezus mówi, przestrzegają przepisy, które są wymysłami ludzkimi. Kolejny krok ku odstępstwie polega na tym, że zaczynamy gorliwie wykonywać nasze pomysły na Boga, przestrzegać nasze formy, które w ogóle nie mają pokrycia w Słowie Bożym, zaniedbując, już nie tylko zewnętrznie, ale całkowicie tak, to, o co, o co Bogu, Bogu chodzi. No i wiemy, mamy przykłady, większość z nas pochodzi z takiej miłościwie panującej nam religii, gdzie, gdzie to było czynione. Tak? Masę sakramentów, pomysłów, wymysłów, gorliwie przez wielu przestrzeganych. Ale... Pan Jezus powiedział, faryzeuszu, obmyj wnętrze kielicha, a zewnętrze stanie się czyste. I to jest zawsze, to słowo do mnie przemawiało. Nie teraz walka z jakąś formą, z jakąś likwidnością, z przejawami pewnego porządku, może i tradycji, ale skupienie się naprawdę na czystości serca, które zaowocuje czystością zewnętrzną. Czystość serc i życie z Bogiem zgromadzenia zaowocuje życiem na zgromadzeniu. Życie w modlitwie brata, siostry zaowocuje modlitwą na zgromadzeniu. Śpiewanie Bogu w sercu zaowocuje duchową pieśnią, wniesieniem pieśni w sercu. I o tym musimy mówić. Ja wiem, o czym Łukasz też mówił, nieraz rozmawiamy. Kochani, ten scenariusz naszych spotkań czy nabożeństw, który zwykle mamy, tak? On daje nam... Niestety czasami fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I boimy się go puścić, aby skonfrontować się z prawdą, z rzeczywistością. Myśmy to już lata temu zaczęli jeszcze robić z braćmi i, no, i pojawiły się problemy, ale kiedy zaczęliśmy mówić do, do tam brata, to jeszcze było to uwielbienie, tak zwana grupa uwielbiająca. Mi. spokojnie bracie, daj sobie ten... Nie trzeba tak, może stanąć z nami tutaj z tyłu, tak, ale na całym świecie zespoły z przodu stają. Ale mówimy, my nie jesteśmy ze świata, nie? Tak, później mu pewnie tłumaczyliśmy, on trzema, bo, bo, mówimy, bo tak ciągnął tych pieśni, wiecie, to już w którymś momencie się mantra może zacząć. To on powiedział, że trzema pieśniami on zboru nie rozbuja. Mówimy, ale to nie jest twoim celem rozbujać zbóry. My nie przychodzimy, żeby wyprodukować życie formą, ale potrzebujemy trwać w tym życiu i razem je wspólnie przynosić. Mówię to, bo mówię, konfrontuję się z tymi, nie, Bóg niech nas strzeże przed religijnością. I jakby to było celem samym w sobie, żeby nie być religijnym, czyli jakimś formalnym, tak, pozbawionym życia. Może tak to zdefiniować. Albo, o, nie dotykaj, nie kosztuj, przecież to jest, tylko wcześniej mówi, jeśli z Chrystusem umarliśmy, to po co te zakazy, tak? Bo jeżeli z Chrystusem umarłeś, to nie coś dotniesz, nie coś skosztujesz, ale ty tym nie żyjesz. Natomiast kiedy widzę że celem samym w sobie jakby było dotykaj i kosztuj, no to to nie jest kierunek Bożego Słowa. Kierunek Bożego Słowia, jest cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Dalej, wesel mówi, z Nim wzbudzeni jesteśmy tego, co w górze szukajmy, tam, gdzie Chrystus siedzi, o tym, co w górze myślmy. O to idzie, kochani, aby to życie było realne. I ja się wtedy nie boję formy, nie boję się porządku. Nawracałem się dosyć silnie od tradycji jakiejś, ale było życie we mnie do tego do tego winniśmy zmierzać do tego się zachęcać o modlitwie Łukasz wspomniał tak, że nie mamy też tu reżyser, ale ta, aby ta modlitwa płynęła ta modlitwa musi być w naszym życiu na co dzień nie bójmy się ciszy też ona coś mówi czasami może powiedzieć coś o naszej pustce ale czasami też Bóg to nas mówi w tej, w tej ciszy. Powiem wam, że dla mnie, tak badam swoje serce, nie stan swojego serca i jednym z, z tych dobrych papierków lakmusowych jest moment, kiedy mam chwilę wolnego czasu. Wtedy, gdzie moje serce chce podążać. Czy sobie coś obejrzeć, może sport, może coś na YouTubie, czy w tej chwili wolnego czasu zupełnie z głębi serca idę, aby spotkać się z moim Panem, aby spotkać się z moim Bogiem. I Nie zawsze tak jest, ale, to, ale chcę się konfrontować z prawdą, z, z faktycznym stanem mojego serca, bo to, to jest dla mnie informacja teraz i teraz, jeżeli nie jest tak, no to Panie, przychodzę w skrusze, bo gdzieś coś zaniedbałem, gdzieś może miłem się, gdzieś może za bardzo coś dotykałem i kosztowałem. Bo tak naprawdę, kiedy idziemy za Chrystusem, to za dużo czasu nie ma na to dotykanie, kosztowanie, pomysł. Tak, życie dla, dla samego siebie, dla rozrywki. W nim jest wystarczające wystarczająco pokarmu dla, dla naszych dusz i tego pragnę i też po to przyjeżdżam się tu wspólnie, wspólnie zachęcić, pobudzić ku temu, coś też od brata odebrać i aby dalej iść biec wytrwale. Podoba mi się to porównanie do żołnierza. Ja, o mi słyszeliście, mówię, żołnierz to nie rezerwista, tak? Nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, wiemy, rezerwiści, jak funkcjonują. Dalej Paweł Piękny daje analogię, tak? Daje o rolniku, mówię, rolnik to niedziałkowiec. działkowiec, w niedzielę pojadę na działkę, nie? Dalej mówi o sportowcu, sportowiec to nie kibic, słuchajcie, i chyba sobie zdajemy sprawę z różnicy. Dalej Słowo Boże mówi nam o pielgrzymie, że jesteśmy pielgrzymami. Pielgrzym to nie turysta chyba też sobie zdajemy sprawę. Z ograniczenia bagażu, jak i pielgrzym, tak, przemyśliwuje idąc na daleką pielgrzymkę i porównamy go z turystą obarczonym kamerą, tak, aparatem, wiecie, z zasobami, żeby tylko coś zatrzymać i w tym życiu zachować. Jako pielgrzymi wychodźcy, kochani, zmierzajmy do niebiańskiej ojczyzny i pielgrzymujmy w bojaźni dalej. Niech Chrystus nas tutaj dalej wzmacnia. Amen. odmiany stanę tutaj. Czuję taką potrzebę coś powiedzieć. Nic nie przygotowałem, bo nie widziałem, że tak trochę w tym temacie będziemy rozmawiać. Dla nas tutaj, bo ja w ogóle jak ktoś nie wie, to tutaj chodzimy z rodziną do, do zboru. No i my tutaj w tym temacie tak toczyliśmy rozmowy. I też podejrzewam, że nie dla wszystkich jakby to, co Bukasz tu jakby zaczął i Paweł coś powiedział też, może jest jakby tak ścisły związany z jakimś konkretnym tematem, bo tak wiadomo, że to może na różne sposoby wiąże z różnymi tematami. Natomiast u nas tu ten temat dotyczył pewnych aspektów i, i dlatego, że Jakbym nie wiąże się z tymi aspektami, to czuję taką potrzebę, żeby odezwać, się ja też, też coś powiedzieć, bo ja osobiście, no będę mówił za siebie, nie, nie o innych braci, co też mają poglądy podobne do moich, trochę bardziej, trochę mniej, ale ja mam na, na ten temat taki trochę inny, inny pogląd niż, no to powiem niż Łukasz i, i, i Paweł, jeszcze kilka braci. Widzę to trochę inaczej, i dlaczego czuję taką potrzebę o tym mówić? Bo ja dostrzegam pewne niebezpieczeństwo. Zaraz wyjaśnię o jaki aspekt chodzi, nie? Po, po, po kolei, ale czuję, czuję tak, tak, takie niebezpieczeństwo, które obserwowałem, i to nie jest coś, co wiecie, tak mi się wydaje, e, a doświadczyłem już w naszym tym poprzednim zbo zboże domowym, zanim dołączyliśmy się tutaj do braci. No takie, może powiem o tym wydarzeniu, bo to wiecie, zawsze lepiej na jakieś historie opisać, nie, niż takie jakieś tam wymyślone historie i ogóły, nie? <śmiech> Może, żeby, tak, żeby nie było tak nie wiadomo o co chodzi, to powiem konkretnie o co mi chodzi. Część tych wersetów, który Łukasz tu mówił o regilności i te nauki ludzkie, to ja, jakby rozmawialiśmy tutaj konkretne o, o zdrowiu, tak? i o, o tym, żeby właśnie to się nie stawało bożkiem, takie wiecie, dba, dbanie o zdrowie, tak i że można w tym przesadzić, I ja z tym wszystkim się zgadzam, w tym można przesadzić, i nawet y, tak y, na początku mojej drogi, albo nawet na pewno przed nawróceniem, y, przed nowonarodzeniem, to tak przesadzałem w tym, nie? można powiedzieć. Natomiast po, po nowym narodzeniu, po już przejściu do Pana, to te rzeczy odda, oddałem Panu i ja nie żyję tym, ani nie martwię się tym. E, natomiast dlatego, że każdy z nas ma inne inny tematy, jak, jakby, który nas, można powiedzieć, w których trochę można powiedzieć, specjalizujemy się. Bo ja nie jestem lekarzem, ani dietetykiem. Nie? Kiedyś myślałem to robić, to jest studia, ale studia wiem, że to jest bez sensu. Bo szczególnie lekarze, tam idziesz na 5 lat i, i później po prostu jesteś w zawodzie, nie? wypisujesz i tak dalej, no, tam nie, nie wchodzę w ten temat, ja nie jestem, po prostu to jest, to jest mój taki temat, który lubię, bo lubię dbać o, o zdrowe braci i, i lubię pomagać braciom na przykład wyjść z choroby, nie podpowiadam tam, gdzie można poszukać jakąś informację, jak tam jakieś dolegliwości dopadli to co, co to może być, co to może nie być, nie? to jest taki mój temat, który lubię, bo, bo lubię, braciom pomagać, bo, bo często widzę, że, że bracia w niektórych tematach, wiecie, kiedy to było normalne, nie, tam kobiety zajmowali się kuchnią, zajmowali się zdrowiem i to była norma, nie, a dzisiaj już, wiecie, taki kilka okresów takich byli, te baby boomers i, i te millennials, nie, i kobiety już tak tą kuchnią nie za bardzo o nią dbają, nie? nie, mówię, że wszyscy, ale taki jest, yy, jest trend, nie, I często widzę dolegliwości, co obciążają braci, na przykład nie mogą służyć, nie mogą przyjść na nabożeństwo, nie mogą przyjść na studium Biblii, nie? I, I ja widzę tam dość, dość, proste rozwiązanie, co kiedyś była powszechna wiedza, nie? Natomiast ona teraz zniknęła. I, i tak to jest, to mnie Bóg to kładzie na sercu to od długiego już czasu, nie? Jak pomagać, pomagać naszym braciom i siostrom to właśnie zdrowie odzyskać, żeby, po co właśnie odzyskać, żeby mogli lepiej służyć, żeby ich te choroby nie odrywali od służby ani w małżeństwie, w rodzinach, ani w zbożu, nie? I to tak to mnie leży mocno na sercu. I teraz wracając do, do tej rozmowy, ja mówię, ja jak najbardziej zgadzam się z tym, że to, nie, czy uważam, że to by, żeby to nie był, nie był Bożek, nie? Żeby to nie była taka nau, nauki ludzkie i jest to niebezpieczeństwo, ale też z drugiej strony jest niebezpieczeństwo, zaniedbać to yy, i tak wiecie zbagatelizować ten nie, nie martwię się o ciało i tak wszystko będzie spalone i tam też można przesadzić i, i też yy, właśnie wracając do tego przykładu ja powiedziałam, że dałam konkretny przykład co się wydarzyło w naszym zborze nie będę mówić yy, kto, bo tam kto wie, wie a kto nie, to nie muszę to wiedzieć Mamy, mieliśmy taki mały zbór domowy cztery rodziny, czy tam pięć rodzin prawie i e, nie robiliśmy takie, wiecie, jedzenia takie obfite, po prostu takie przygryzki, nie? I bardzo mnie przeszkadzało, że byli takie przygryzki, wiecie, no bardzo niezdrowe, nie? No już tam nie mówię, że tam batoniki jakieś tam leżali, nie? Ale bardzo, bardzo takie niezdrowe, nie? I Bóg mnie kładł na sercu, powiedz coś, powiedz coś, powiedz coś, nie? że to nie jest, wiecie, że to już tak naprawdę mocno, nawet nie graniczyło z obżarstwem, ale już było takie, już przekraczało te granice, Nie? I Bóg nie mówił, coś powiedz, to ty masz coś powiedzieć, ty wiesz, o co chodzi, wiesz, czym to grozi, powiedz, nie? I powiedziałem tak wstępnie, wiecie, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby tak powoli, a nie żeby tak od razu zwalać się z tematem, szczególnie, że wiem, że niektórzy bracia i siostry tak, jest im ten temat daleki i to będzie dla nich taka, wiecie, przeszkoczenie, taki wielki, wielki skok, nie? To zacząłem jakoś tam powoli, napąknęłem raz, chyba w sumie raz, i wiecie, co się wydarzyło? Jeden z braci mocno zachorował. Mocno zachorował na serce. Wylądował w szpitalu. Jak to się nazywałem, te wstęty, te takie, co wstawiałem, żeby nie zatykali się żyły i kwienoszczenia na naczynie. Nie, później by was, był. Najpierw, jak? Wstęty, tak. Znaczy jeszcze przed tym było tak, że wylądował tam rutynowe jakieś sprawdzenie, coś mu tam bolało w brzuchu, nie? No i te lekarze za niego się wzięli powiedzieli, o Pan tutaj, badanie tak, i szmaki, i dali mu tabletkę z, z, z, zbić mu to ciśnienie i dostał zawału w szpitalu, nie? Później wstawili mu te wstępy, to nie zadziałało tam po jakimś czasie i zrobili mu bypassy w końcu, nie? No i teraz jest brat z nami, chwała Panu, modliliśmy o niego i, i dzięki Bogu jest z nami. Natomiast dlaczego podaję ten przykład? Ja często widzę, i tu mamy nawet, teraz jest w zboże kolejny brat, który zmierza się ku tej procedurze. Nie? I wiecie, jest, tam są niuanse, który to tak już graniczy, wiecie, z taką poziomem medycyny, nie? Le lekarzy. I ja rozumiem, że większość z braci, który ten temat nie interesuje, są lekarze od tego, są dietetycy, ja ewentualnie tam z tym bratem pogadam, on na tym się zna, tam siostra na tym się zna, nie, nie chcę się przyjmować. Ja nie mówię, że my wszyscy mamy teraz stać lekarzami, dietetykami, wiecie, i tak dalej. Natomiast e, są pewne wskazówki, kiedy my zbyt bardzo lekceważymy ten temat e, i to w postaci naszego ciała, ale nie zawsze, nie nie zawsze nie mogę powiedzieć, że zawsze, o, tam ten brat, ta siostra jest otyła. To, to jest coś nie tak, nie? A te nie są tyły, to jest wszystko w porządku, nie? Ale wiecie, tam są niuanse, i mimo tego, że może te niuanse nie każdy z nas wyłapie, ale są jakby, można powiedzieć, nawet owocy tego bagatelizowania i lekceważenia tego tematu, który dość łatwo można zobaczyć. I ten owoc, no tak, żeby, żeby jakieś tam wersety napomknąć, nie? Jest werset że wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne, ja nie dam się niczemu zniewolić, nie? Jest, jest dość kilka tych wersetów, nie chcę, nie chcę was teraz zasypywać wersetami, ja, ja tylko wam powiem, że te tematy te, te w świetle Słowa Bożego przegrzywałem dość głęboko i też z braćmi rozważałem i tutaj, i w poprzednim to naszym zborze. I jest, tak jak tu bracia cytowali wersety, które mówiłem, że właśnie na nauki ludzkie nie... Um, niestaranie nie o ciało i, i te wersety. Są też inne wersety, które nam wyraźnie mówią, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, że kto niszczy ciało, jego zniszczy Bóg. I jest jeszcze kilka takich wersetów, które mówią właśnie, to, to z drugą stronę, nie? Że nie można przesadzać i powiedzieć, że co nas to obchodzi to ciało, nie? Dam wam jeszcze, jeszcze, jeszcze taki przykład, tak? które też doświadczyłem i jest ich, jest ich mnóstwo nawet do tej pory, jest tam różne, nie? Mamy na przykład tutaj, bo ten budynek wynajmujemy od tutaj właścicieli obok tej siłowni, tak? I to jest taki, no proszę tam bez, im bez imion, nie? A nie oni, wiecie, to żyją tym całym siłownią. nie? Tak, przychodzą tu o ten 6 rano, ja tu przychodzę też o 7, oni już tutaj na, na, na pełnych obrotach, nie? Rzucają tam ciężary, nie? I tak chodzą, tak i to Wychodzą tu, jak jest ciepło, biegają. Nie, to jest ich konik, to jest ich życie, nie? Ale dlaczego ich wspominam? Bo wiecie, kiedy my byśmy poszliśmy do nich i mówić do nich, że nas Jezus Chrystus wyzwolił i że nawołuje nas, żebyśmy żyli w czymś żeby nie ulegaliśmy pożądliwościom cielesnym. A nasz stan... Mówię, to nie jest jedyny wskazówek, nie? bo żeby nie było tak, że każdy, kto jest o brat, to on tam w czymś upada, nie? Ale jeżeli pójdziemy świadczyć takim ludziom, tak, którzy są niewierzący i będziemy mówić do tego, że Bóg mnie uzdalnie, żeby tam zwalczał porządliwości cielesny i, i jestem wolny i dał mnie taką moc, ale nasze ciało, czy w taki sposób wizualny nie, nie świadczy o tym, czy też... Yy, inne sposoby, nie, że tam może przeklinamy, nasz język nie jest w porządku. Czy żona z nami jest i coś tam na nią wrzasnęliśmy, nie? Czy dzieci biegają, to też do nich jesteśmy szoski. Jest, też jest różne, różne poziomy, gdzie możemy zawodzić, i, i te, te właśnie zdrowotne, te, te tematy tam też możemy przesadzić w tą drugą stronę, że jesteśmy tak wolni, że tam, co nas to obchodzi, nie? Zjem pączka, zjem chleb, zjem bułeczkę, to co to, jaka to jest różnica, nie? Ale mówię, tam, tam, tam jest niebezpieczeństwo, które powoduje choroby, które nas odciążają, odciągają od służby, odciągają od bycia w społeczności i tam jest, tam jest pełne niebezpieczeństwo, nie? Też. Nie wiem, czy coś... Sorry, że tak trochę... Chaotyczne, nie? Skaczę z, z tematu na temat. Hmm. O, to jest dobre. A, no tak, to, to jest dobrze. To, to te dwa, to te dwa powiem najpierw, to oni w sumie są związane razem, nie, bo pierwsze to, co Paweł powiedział, że gdzie jest ta granica, nie, czekaj, równowaga, tak powiedziałeś, a Łukasz tu mówi, żeby y, o tym właśnie, y, to może powiem najpierw o granicy, tak, i wtedy nawiążę do tego drugiego, co Łukasz powiedział, że te działania szatana w tym wszystkim. Y, granica dla mnie jest przede wszystkim Słowo Boże, tak, Słowo Boże nas jakby reguluje, nie, żeby nie pójść za daleko. Musimy wziąć wszystkie wersety. I te wersety, żeby nie była nauka ludzka i nie zniewalać się przez to i religijność. I te wersety, które mówią, nie ulegajcie porządnie własnym cielesnym, nie wszystko, co nam się podoba, to właśnie, że duch walczy z ciałem i tak dalej, tak. To to Słowo Boże mnie, dla mnie jest takim wyraźnym wskazem, ono mnie kieruje, nie, żeby i w te nie przesadzać, i nie w tamte, nie. Bo ja wam powiem, i tu nas przychodzę do tego drugiego tematu, ja, mimo tego, że jestem takim, ogólnie można powiedzieć, zwolennikiem zdrowego odżywiania, tak, i zdrowego jedzenia, dbania o zdrowie, dbanie też o ciało, bo to jest, jest świątynią Ducha Świętego, ja nie jestem, da, jestem daleko od 100%, 100%, nie? Znaczy tam wszyscy jesteśmy daleko, nie? Znaczy, może niektóry bliżej, niektóry nie, ale ja wiecie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby kupować lokalne od gospodarza jakieś takie lepszej jakości, żeby nie inwestować nasze pieniędzy w te przeroby w wielkie tam biedronki, Supermarkety, tak? Ale wiecie, ja w tej chwili jeszcze kupuję to, nie? Ja kupuję mięso, to znaczy żonę kupuję. Ja bym chciał, żeby kupował gdzie indziej, ale to wiecie, to jest złożony temat, nie? I tu przechodzimy do tego właśnie, gdzie jest ta... Yy, znaczy o przesadzie już mówiliśmy, że Słowo Boże nam określa ten, gdzie jest przesada, a gdzie nie, ale te, te działania, wiecie, szatana, jak on właśnie działa w tych, w tych takich, wiecie, jest, taka, jest, jest takie powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach, tak? I, i, ta, I tam właśnie, tak samo jak z tym zdrowiem, tak, że, że można tam popaść w takie niebezpieczeństwo, że tam zbyt zlekceważyć, to z tymi jakby aspektami jedzeniowymi, zdrowotnymi bardziej jedzeniowymi, bo, bo przez przemysł, właśnie przez brzuch, wiecie, przez brzuch szatan e, może niektóry z nas e, tak wyprowadzić na manowca, tak? przez, przez właśnie porządliwości takie cielesne, niektórzy mają problem ze wzrokiem, odwracaniem wzroku, niektórzy mają problem z, ze złością Inni bracie mają problem z jedzeniem, właśnie poszczędnością yy, takich od y, porządliwości cielesnych, takich jedzeniowych, nie? I, i różni z nas mają trochę w tym, trochę w tym, nie? I nikt, a, ja a ja, żeby nie, nie pomyśleliście, że ja tutaj wszystkich potępiam, który tam jesteś, jesteście w takim, na innych poziomach, w różnych dziedzinach, nie? Ja nie jestem 100% w tym wszystkim, chciałbym być bardziej 100%, ale nie jestem i jeszcze nie mogę, bo to jest proces, Nie? Yy. Mhm. E, o tym rozmawialiśmy, ale to ja bym nie powiedział, że bo to, bo to nie chodzi, bo to nie chodzi o, o wiesz, tylko o jakość, nie? Właśnie chciałem, do, do czego chciałem nawiązać? E, jest taki werset: Wszystko, co e, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie na chwałę Pana, tak? I bardziej bym chciał w tym kierunku to. to tylko już to, to jest już ostatni wątek, tak? już to, żeby połączyć. Wszystko, co robimy, tak? i powiedzcie, czy zgadzacie się, ma być na chwałę Pana. Tak? Mamy starać się we wszystkim. I tu nie chodzi o to, że teraz jak ktoś tam gdzieś, moje wrażenie, że gdzieś tam upada i nie robi 100%, żeby tego brata potępić. Nie? Bo wiem, że każdy, niektórzy z braci mogą być o wielu wyższy, na wyższym poziomie niż ja w tym innym temacie. Nie? nie chodzi o to, żeby potępiać, tylko w Kościele moim zdaniem jest, chodzi o to, żeby nawzajem zachęcać się. Ktoś jest mocniejszy w tym, niech zachęca tego, który jest słabszy. Ktoś jest, ten jest mocniejszy w tamtym, niech zachęca tego słabszego. Nie? I, I chodzi o to, żeby zachęcać się. I teraz wracając do, do, do tego właśnie, e, to co mówiłaś Łukasz, że, że o tej jakości. Ale mówię, mięso z i, i, i, i, i takie gospodarze. Ja myślę, że to nie jest, to nie powinno być temat jakby skupienia. Skupienie ma być na tym, żeby starać się w każdej dziedzinie być doskonały, nie? Starać się być jak najbardziej podobny do, do Jezusa. Oczywiście, żeby nie popaść w religijność i to, nie. Ale wiecie, jeżeli. Konkretne, mówię konkretnie, jeżeli ja myślę o niektórych opcjach jedzeniowych nazwijmy to, nie? Na przykład choćby takie mięso z Biedronki czy Supermarketów, tak? I poznając, jak to mięso jest hodowane i jak te zwierzęta uprawiane i jak te y, ludzie dbają o, o środowisko, tak? To nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że no to jest dobry poziom taki, wiecie. To, to, jest, to jest ok. i ja będę to wspierał, bo wiecie, kupując od tamtego czy od tamtego, my tak naprawdę wspieramy to, nie? I nie mogę z czystym samym powiedzieć, że kupujmy tam dalej, no bo co nam co obchodzi, że, że gdzieś poza miastem, bo ja nie wiem, na ile z was jesteście braci świadomi, że gdzieś poza miastem jest wielka hala ze zwierzątami, które jest boskie stworzenie, które są zamknięci w klatkach, które, wiecie, oni całe życie tylko tak, pasza, załatwiają się w tej klatce, jeżeli chodzi o świnie, nie, gryzą sobie, sobie uchy, ogony nawzajem, nie, żadnego ruchu, nie? I ja nie mogę powiedzieć, że to jest Boże, nie? I to nie przeszkadza i, i nie chcę to wspierać, nie? Wiecie, są różne przykłady, przykłady krów, przykłady, wiecie, yy, różne, nie? Później to wychodzi w środowisko, to jest tak, robi się laguna tego całego odchodów i to spróbuje na pole, nie? To śmierdzi na kilometry, nie? I widzicie, my jesteśmy tak oderwani od tego wszystkiego, że niektórych z was, którzy tam nie mają styczności z rolnictwem, to pewnie dla was jest jakiś kosmos, nie? O czym on mówi w ogóle, Nie? Natomiast wystarczy podjechać do takiej farmy, takiej, o tutaj krzyż, krzychu, słyszałem, że około krzycha będą wstalić coś takiego, nie? To, to na kilometry się niesie, nie? I ja nie mogę powiedzieć, że to jest Boży standardy, nie? To jest bardzo nieboże standardy, nie? Boży standard, nie? Jest, mówię, to, to można jeszcze długo o tym rozmawiać, może w, jak już tam w kularach będziemy rozmawiać, to możemy wyciągnąć temat. Natomiast ja po prostu chcę powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że to jest standard Boży, który bym chciał wspierać, Który, który bym chciał wspierać i też yy, kiedy, kiedy, może, może zakończę, zakończę ta, w taki sposób, tak. Yy, ja myślałem, że jest trzy rodzaje braci, trzy grupy braci, ale tak naprawdę jest dwie, ale powiedzmy, że te trzy, tak. Jeżeli chodzi o takie właśnie niezdrowe jedzenia, niedbanie o ciało, nie że tam rzeczy, które są szkodliwe, powiedzmy, że jest trzy. Są bracia, którzy wiedzą, że jest pewne jedzenie, które jest niezdrowe i jego nie jedzą. Dlatego, że jest niezdrowe, dlatego, że to niszczy świątynię e, Ducha Świętego, to nas zniwala i tak robią, nie jedzą to, tak? Już nie wchodząc w jaki poziom, czy mniej lub bardziej. Po prostu wiedzą i nie jedzą. Są bracia, którzy nie wiedzą, nie wiedzą, że jest szkodliwe i po prostu jedzą. Nie tak jak napisane tam e, ze względu na sumienie, nie, nie pytajcie, chociaż tam moim zdaniem to trochę wyrwane, wyrwane z kontekstu. I są trzeci rodzaj braci i siostry oczywiście, którzy wiedzą, że coś jest niedobrze. Nie wiedzą dokładnie jak i dlaczego, ale zdają sobie sprawę, że jest niedobrze, że czują to takie zniewolenie, nie? że przechodzą obok tego i to leży i tak, ojej, kolacja za godzinę, dawno nie jadłem, no leży tu, może zjem, może nie, nie, lepiej zjem, no zjem trochę, nie. Wiecie, i to jest trzeci rodzaj, kiedy wiedzą, że coś ich zniewala, wiedzą, że coś jest niedobrze, wiedzą, że jak zjem jeden, jedno, jedną z jedną, drugą, trzecią, czwartą, albo może nawet nie na takim poziomie, po prostu wiedzą, czują, że coś jest nie tak, to, to nie jest najlepsze. Mogą zjeść marchewkę, mogą zjeść jakiś tam boczek, nie, ale zjem to. I to jest trzeci rodzaj braci, yy, myślę, że kiedy czują, że coś jest nie tak i dalej kontynuując konsumują to jedzenie, to tam już jest, ja tak rozumiem, że tam już jest grzech, bo tam już jest obżarstwo, porządliwość cielesna i wiedząc, że są zniewolenie tym w mniejszym lub dużym stopniu, to tak naprawdę czyniąc to, dalej jedząc to, spożywając to jedzenie, to już jest moim zdaniem grzech. I powiedziałem, że jest trzy, ale tak pomyślałem, tak naprawdę jest tylko dwie grupy bo ja nie poznałam ani jednego brata, ani siostry, który by powiedziała, że taki, wierzmy, taki jedzenie, które wszyscy zgodzą się, nie? że jakieś tam snickersy, nie? Czy takie cukierki zrefinowane, nie? Nikt by nie powiedział, że to jest godne, to jest dobre jedzenie, jedzmy to, chcesz ta na kolację, przed, po, jedz sobie, nic nie zaszkodzi, nie? Ja nie znałam ani jednego brata, który to powiedział. Każdy tam bardziej, mniej świadomy mówi, że no tak, zgadzam się, że to jest niezdrowe, Nie. E Dlaczego, i tak dalej, to jest nieważne, nie? Bo, on, bo każdy z nas wie, że to jedzenie jest to jest pokusa, to nas, wiecie, pociąga, nie? Także tak naprawdę są jest to, te dwie grupy, nie? I, I chodzi o to, żeby nawzajem nie zniechęcać się, a zachęcać się, że wiecie, tutaj, jeden brat, tak jak mówiłem mocniej się jest z tym, drugi jest w tamtym i żeby nawzajem zachęcać się, wspierać się i dzielić się tą wiedzą. I nie chodzi o to, żeby każdy z nas został dietetykiem, nie, bo niektóre bracia są eksperci, od tego przygotują nam dobry chleb, dobry to, dobry tamto, a inny brat jest mocny i o odwracaniu wzroku. Ja Cię powie, jak Cię wesprzeć, żeby odwracałaś wzrok, z czym mam problem, nie, z odwracaniem wzroku, e, czy ktoś tam gniew, czy tam inne nałogi, nałogi nie. E, Także chciałem tylko tak jedno zdanie, podsumowanie, już, już kończę. E, Widzę w Kościele grzechy, który każdy z nas, i wam gwarantuję, że każdy z nas, mam nadzieję, powie, że to jest grzech, potem nie, mo, nie może być, tak? E, cudzołóstwo. E, gniew i wrzask na rodzinę, na dzieci, na żony, na, na ojców matek, tak? E, no wiecie, takie grzechy, co każdy z nas powie, tak, to jest grzech, nie? ale widzę też w kościele takie grzechy, które po prostu kryją się, nie? I ta, tak jak tu brat powiedział, że możemy popaść w niebezpieczeństwo, żeby podtrzymać po to teologię, nie? I tam, mówię, tam jest niebezpieczeństwo, ale to, mówię, to jest, można jeszcze dużo gadać, tylko tak chciałem podsumować, żeby słuchajmy się nawzajem, żeby ani w to nie popaść w krajność, ani w tamto, nie? Żeby dzielić się i zachęcać się, no to chyba... Mówię, w kuluarach możemy się pogadać, jak ktoś chce pociągnąć temat, porozmawiać, to, to zachęcam, ale dzięki, że wysłuchaliście. Nie, bo chciałem, chciałem tylko jakby jedną rzecz tutaj, żebyśmy tutaj, bo brat powołał się tutaj na, na dwa fragmenty Sowa Bożego, ale myślę, że bardzo je wypaczył i dlatego miejmy po prostu troszeczkę na, na, na, na jakby uwadze. Mniej nic, nie się brać, do tego, co powiedziałeś ogółem, ale, ale te fragmenty Sowa Bożego. Pierwszy fragment jest z, z pierwszego listu do Koryntian, z szóstego rozdziału, gdzie jest mowa, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, ale jest to powiedziane w kontekście łączenia się z nierządnicą. Tam, to jest tam jeden zdanie, że pokarm jest dla, dla brzucha, ale cały kontekst mówi o... E, no wiem, wiem, ale, ale tutaj jakby było jakby tak rzucone, troszeczkę jakby ten, ale jakby to nie jest ten kontekst, tam jakby nie jest powiedziane, że to chodzi o niezdrowe nie, nie chodzi mi, że mamy, nie odnoszę się jakby do, do jakby zagadnienia ogólnie, którego poruszyłeś, tylko chodzi mi, że ten fragment w ogóle o tym nie mówi. On mówi o tym, że kto łączy się z nierządnicą, jest z nim jednym ciałem, że to jest jakby niszczenie w, bardziej w kontekście duchowym, a nie teraz tym, że będziemy, nie wiem, obżarci i tak dalej. I drugi fragment, który jakby był z pierwszego do Koryntian trzeciego rozdziału, gdzie jest powiedziane, że kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, tam jest w ogóle nie powiedziane w kontekście ciała, ciała naszego cielesnego, tylko to jest powiedziane w kontekście niszczenia jedności zboru. Tam jest powiedziane, jeden jest apolosowy, drugi jest taki, trzeci jest siaki i kto powoduje rozłamy w zborze, kto niszczy te ciało chrytusowe w tym kontekście, tego zniszczy Bóg. Więc tam w ogóle nie jest nic w ogóle w kontekście, naszego ciała fizycznego, tak? To, to w ogóle, tego mówię z rozwagą, jakby, jeżeli używamy fragmentu słowa Bożego, to z rozwagą, bo, no, ktoś powie, no, rzeczywiście, tutaj chodzi o zdrową dietę, tutaj, no, to jak to pójdzie, to zawsze brata w McDonaldzie i będzie, o, tak? A mamy tutaj z braćmi z że szczerze mówiąc, taki zwyczaj, że jeszcze czasami, e, więc, więc mówię, Tak. A, a, a jeszcze ten, a, a jeszcze ten. <laughs> Bo, bo, bo rozważaliśmy tutaj, wczor wczoraj, wczoraj wieczorem rozważaliśmy pierwsze nasze posty i chyba trzeci post, trzeci albo czwarty miał miejsce w Strudzie I akurat wynajmowaliśmy, nie mieliśmy, jak tutaj zazwyczaj jest ten, ta, tak, ten wieczór, jakby no nie, kończy, nie kończyliśmy obiadem, tak jak zazwyczaj teraz jak kończymy. I pamiętam wszyscy w takiej duchowej atmosferze się rozjechaliśmy, a w Ostródzie to niedaleko jest McDonald's i okazało się, że drugie zebranie naszego, właśnie wszyscy, wszyscy członkowie naszego postu później byli w tym McDonaldzie to <laughs> e, bracia, to ja też nawiążę do tego, o czym było przed chwilą mówione i pa... tak. e, patrząc na poziom waszego skupienia, kiedy była mowa o takich przyziemnych rzeczach jak jedzenie, widzę, że jest to temat niepopularny a u nas w kościele ja właśnie o takich rzeczach mówię i pamiętam taką sytuację, kiedy no ciężko mówić, że Bóg może mieć jakikolwiek problem, ale dzisiaj, gdyby Bóg chciał powołać jakichś latków, żeby pójść do Ur Chaldejskiego, czy z Ur Chaldejskiego wyjść do Ziemi Obiecanej, no to Bóg miałby problem. Kogo by to znaleźć takiego, kto dałby radę wyruszyć w drogę? I rozmawialiśmy o tym w Kościele, widząc właśnie, jak, jak niektórzy bracia się odżywiają Parę lat temu zainicjowałem taki pomysł, żebyśmy wspólnie zaczęli biegać. No to takie yy, y, dunie brzmiące słowo. Zaczęliśmy się ruszać. I parę razy wyszliśmy na trening po wtorkowym nabożeństwie. Yy, I w pewnym momencie ta idea umarła. Kończyło się właśnie bypassami u jednego z braci. I pytałem go z dzichu, czy gdybym wtedy wytrwał w tym, żeby motywować się do tego wysiłku czy tak do tego by doszło? I z Dzichu mówi, pewnie nie, pewnie nie. I myślę, że jest ta, że, na, że, że jedzenie może być użyte przez szatana do tego, żeby nawet ludzi wyłączyć ze służby, bo w momencie, kiedy trafiasz do szpitala i masz bypassy, i masz rehabilitację i tak dalej, to wszystkie twoje dary, którymi Bóg cię obdarzył, którymi możesz służyć Kościołowi, schodzą na dalszy, dalszy plan. Także ja wierzę, że to jest ważny temat, i że nie możemy tak podejść lekceważąco, a naprawdę wyczułem pewną dozę lekceważenia, że to jest jakiś temat poboczny. To jest, to jest ważny temat. Ja też mam taką tradycję, że jak jadę do Zgierza, to raz w roku jem łupera w Burger Kingu i nie jest to moja religia, że nie zjem łupera, raz w roku go zjem, ale jednak jest to ważne, co jemy, ważne jest, czy się ruszamy. My wczoraj, ja wczoraj wstałem o 3.30 w Szklarskiej Porębie, przyjechaliśmy sobie z Boguszem, o 12.00 byliśmy na Helu, zrobiliśmy spacer 20 km po Półwyspie i przyjechaliśmy na, tutaj, jestem bardzo za to wdzięczny, ale to jest dar od Boga, to, że właśnie e, jest ta jakaś taka troska co do tego, co, wkłada, co wkładamy do ust. Jest takie stare chińskie powiedzenie, które mówi o tym Y, że największą krzywdę jako człowiek może sobie zrobić jest to, poprzez to, co wkłada sobie do ust. Oczywiście my wiemy, że można się bardziej skrzywdzić, ale jest coś w tym na rzeczy, także dbajcie o to bracia, żeby Bóg, dbajmy o to wszyscy, żeby Bóg nas mógł używać do samego końca, żebyśmy mogli odejść tak jak brat Jaśka, który się pożegnał i odszedł tata, tata Jasia, który się pożegnał i odszedł. Bardzo krótko. Dużo cennych myśli się pojawia i zastanawiam się, jak to jest u was, bracia, z refleksją, bo pojawia się jakiś temat, jakaś myśl, a za chwilę już jest kolejna myśl. i. To, to, to jest jakby to, co bogactwo tutaj ty, ty, tych, tych przekazów w świadectwach, czy ta, to, co wypływa z modlitw, czy z usługi słowem, y, to jest bardzo cenne, tylko czy zatrzymujemy się nad tym, czy ile z tego czerpiemy, y, to tylko taki wstęp do tego, co chcę tylko powiedzieć, że wczoraj y, i dzisiaj y, w tych świadectwach, które wybrzmiały i w tym, co dzisiaj Janek mówił, do mnie dotarła myśl taka, że Pan Bóg jest wielce cierpliwy. Jak Jarek na przykład mówił o świadectwie, że w wieku tam 9 lat, Biblia. Ile czasu potrzeba było, żeby on mógł, no się nawrócić, tak, przyjść do Boga, ile musiał przejść różnych historii życiowych i y, mówimy, czemu, po co, po co to przechodził, no, taka była potrzeba. Y, ale to znowu pokazuje, jak Pan Bóg jest bardzo cierpliwy i y, to, co miałeś to przeżycie, Janek, że chciałeś odejść ze społeczności, ale jednak tutaj cierpliwość była potrzebna. Pytanie, co my z tego możemy wziąć i tak myślę, że jedni z nas są większymi raptusami, jedni są bardziej cierpliwi, inni mniej, ja na przykład jestem taki często niecierpliwy i będę na pewno się mocno nad tym zastanawiał, właśnie nad tym tematem cierpliwości. Dziękuję bardzo. Nie. Jeszcze może parę minut wytrzymamy, czy już jest przerwa? Mamy. Ja tam chciałem się odnieść do tego, co Iwan mówił, bo taki tutaj temat jest w zborze, to już tutaj jeżdżę. No to taki temat, wiadomo, o jedzeniu i taki się tam ma, wiadomo, podłoże. Nigdy takie tematy się, że tak powiem, nie rozwijałem, chociaż to słuchałem, nie w tym zboże, ale w poprzednich miejscach, gdzie byłem. Jak to jest wszystko upraszczane i to troszeczkę, tak troszeczkę przejaskrawiane. Ja na przykład w wieku 16 lat zacząłem brać dosyć dużej ilości sterydów, chodziłem na siłownię, wiadomo, to był taki czas, że wiadomo, trzeba było wyglądać jakoś, niech jak dzisiaj, jak kotlet wyglądam. I no, nie patrzyłem na konsekwencje, co będę brał, co będzie się działo i to troszeczkę lat trwało. Po latach dopiero pewne rzeczy zaczęły wychodzić. Więc na temat tego, co jest szkodliwe, ale też jakie jedzenie trzeba, nie wiem, po prostu brać, bo same sterydy nie powodowały tego, że komuś mięśnie rosną. To jakąś wiedzę miałem i nigdy nie byłem, że miałem taki mocny nacisk na jedzenie, bo znam takich ludzi, moja matka zwłaszcza to upodobanie ma w jedzeniu, że w tym widzi świętość wręcz, ale to dlatego, że wiadomo jest niewierząca, ona w takie jakieś indyjskie różne rzeczy wierzy. Chodzi mi bardziej o to, bo to był kontekst tego, czy w tym może być grzech, jak jemy rzeczy, które… bo mówił tam Iwan o tym, że jak te zwierzęta są traktowane. Może ja na to tak nie patrzę, jak są traktowane, tylko czym są faszerowane. Kulturyści mają takie powiedzenie, jesteś tym, co jesz. Tak samo jak w Biblii też tym, czym my się, wiadomo, duchowo też żywimy, tak samo też fizycznie. A i dużo chrześcijan, co ja się spotkałem, tak po prostu w rozmowach, to nie zwracałem uwagi, braci zwłaszcza, nie ważne, czy oni dwa lata byli w Chrystusie, czy 20 lat, tak troszeczkę upraszczali to mówiąc, e, no Bóg wie, Bóg mnie powołał do życia, obecnie tam jad, e, jeżeli Bóg będzie chciał, to mnie odetnie od życia albo będę dalej żył. No nie, tak to nie jest do końca, bo mamy jakieś swoje wybory i tego konsekwencje. Dzisiaj jedzenie jest takie, wiadomo, przetwarzane, o to później Iwanowi chodziło, że tam jest jedna trzecia tablicy Mendelejewa i można wybierać między lepszym, gorszym, a potem konsekwencje tego jedzenia. Te, to tej osoby, co tam Iwan mówił, że no, będzie miała koronografię, to jestem ja za jakiś miesiąc czasu, bo mam tętnicę ten pozapychane w niektórych miejscach. Ale to jest też no, sposób też mojego jedzenia, bo byle co jadłem, byle jak było, wiadomo, KFC, różne rzeczy, jak popadło, tym bardziej, że ja fizycznie pracuję i nie tylko i nie na ja to tak czasu. Te rzeczy się nas zbierały. Bory, że jest świadomi tego, że coś nam szkodzi, że to nie jest dobre jedzenie, że będą tylko sekwencje, to są dwa rodzaje chrześcijan, tak wprost powiem, co tak upraszczają. Jedni faktycznie w to wierzą, że obojętnie co będą jeść, choćby coś trującego zjedli, nic nie się nie stanie, można tak też to upraszczać i można siebie ładować i to nic nie będzie. A drudzy tak mówią, bo im tak wygodnie, bo są leniwi, bo po prostu wiedzą, gdzieś tę świadomość mają, ale i tak w siebie wpychają. Potem mijają miesiące, może parę lat i potem są konsekwencje, że chorują na to, na to, na to. Wiadomo, módlcie się za mnie, to, tamto, no ale trochę trzeba jednak dbać o to ciało i co jemy, tym bardziej w naszych czasach, czy tablicę Mendelejewa większą, czy mniejszą. <śmiech> I to jest właśnie tyle. A czy to jest grzech? No ja bym tak 50 na 50 tak patrzył, że w jakiś sensie jesteśmy świadomi tego, co jemy, nie? Albo możemy coś odrzucić i coś lepszego, coś dołożyć więcej pieniędzy, albo nie. Chyba, że ktoś nie ma, wiadomo, nie każdy tak samo ma kwoty pieniędzy.